Witamy bardzo serdecznie w 48 odcinku podcastu Bezimienny, standardowo ja będę to robił, czyli Krystian Kender. Postaram się w tym odcinku nie mieć żadnych yy i e, ale może być różnie z tym. Słuchajcie, poza mną będzie oczywiście Tomek Zawadzki. Witam wszystkich z radością, bo Krysta mi zarzucił, że jestem bez energii dzisiaj, to to zmienimy. E, dokładnie tak, dzięki Tomku. E, standardowo będzie z nami Rafał Radomyski. Cześć, witam, ja nie muszę kreski wciągać w żadnej, poradzę sobie <grym> z tego. E, bardzo dobrze i będzie z nami Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. Tak, Michał Wiśniewski jest nas, naszym gościem dzisiaj. E, Zwany wiem, Członek sporo... na Czarną Godzinę. E, tak, Jak mamy, zawsze. Sp mamy sporo nowych słuchaczy, dlatego może Michale e, powiesz troszeczkę o sobie, dla osób po prostu, które Cię nie znają. Tak, no to przede wszystkim może zacznijmy od tego, że jestem jednym z redaktorów naszego wspaniałego podportalu, do którego odwiedzenia oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. No nie wiem w sumie co, co mam więcej o sobie opowiedzieć. Grami zajmuję się od dłuższego czasu, wcześniej współpracowałem z, z chłopakami z PadTV. Pewnie też sporo osób kojarzy ten, ten podcast. Oby, no, no. Ej Michał, mnie zachęciłeś, ja sobie właśnie wejdę na podportal, bo nie wchodziłem nigdy. To Aha. sobie zobaczę. W ogóle z, z ciekawości, tam jest recenzja Michała z Fallout, o, Fallout Do, o Fallout 4. O Falloutie 4, drodzy słuchacze, który, który będzie naszym głównym tematem. Dzisiaj będziemy kontynuować gry, które wyszły w ostatnich miesiącach, w sumie dwóch miesiącach. Powiemy sobie w temacie głównym o falaucie 4 i powiemy sobie o dodatkowych jeszcze gierkach, które graliśmy łącznie z Piu Piu Piu, Piu Piu Piu Piu. Poza tym zobaczyłem, że Michał gra w moją ulubioną grę, w związku z tym tym bardziej musiałem go zaprosić do studia w Warszawie. Dobra, to tyle. Jedziemy z wiadomościami ze świata, niech zacznie Tomek. Więc tak, ty Krystian zarażasz tym to nie można. Dobra, to jeszcze raz od nowa, to się wytnie, wiadomo. Słuchajcie, Sony Sony odpowiedziało na wsteczną na kompatybilność w Xbox One i planują wprowadzić gierki z PlayStation 2 na PlayStation 4. A nie I... mówiłem... I, i co wy na to, bo z jednej strony no to jest super fajnie, Sony piękne i dba o graczy i wszystko fajnie, ale już po sobie widzę to, że ograłem, ściągnąłem te gierki, które były wstecznej kompatybilności na Xbox One ym, w formule tego Golda no i co, no super, no włączyłem raz, włączyłem dwa i, i, i tyle, zapomniałem o tym i w ogóle już do tego nie wracam, a patrząc na moją półkę w tym momencie, gdzie jest prawie 13 konsol, to na każdej z nich mogę grać w stare retro gry, a tego nie robię, więc yy, mi się wydaje, że to jest tak naprawdę wiele szumu oni i no, każdy z nas tylko włączy na chwilkę obojętnie jaką grę z PlayStation 2 i praktycznie o tym zapomni. I jestem w sumie ciekaw, czy w ogóle jakąkolwiek, raczej znaczy jakąkolwiek to na pewno sobie przypomniecie, ale jakieś trzy gry, które z PlayStation 2 byście chcieli pograć na czwórce? Macie jakieś? Tak, gry dwójka i trójka. No ale tak w ogóle. To jest standardowa, standardowa. Tak w ogóle to jest taki po prostu, wiesz, y, y, y, chłyt matetindowy, nie? Typowy, żeby wiesz, po prostu wyrównać, y, wyrównać okazję i, i szansę tutaj dogonienia Xboxa, no bo przecież wiadomo, że Xbox się sprzedaje lepiej i wiesz, i, i po prostu chcą no, ich dogonić. No, no bo, tak, bo Xbox lepiej, ma mocniejsze. Pamiętasz wiesz. ostatnie 30 milionów sprzedanych egzemplarzy PlayStation. No ale wiesz, ale, ale ogłosił Xbox wyraźniej Microsoft, że się sprzedało lepiej w ostatnim miesiącu. No to sorry. No nie w im? ostatnim miesiącu znaczy, ale nie wierzysz im no ale w ostatnim oni nie miesiącu no nie dobra bo no ale, nie a, ale się sprzedawał lepiej tak to z z to ale w, w ostatnim miesiącu no Patrzący, jeszcze teraz wiem, so, Sony, Sony niech da ten, odpowiedź na tego pada elita niech zrobią, to, to wiecie, prawda, i, pada wiesz, ale, 15 ale to mało przedny, no bo wiesz, będzie, będą porównania, kurwa tabelka jedna obok drugiej i wiesz no i musi wygrywać, tak? Wiesz, jest rozdzielczość wyższa na playaku w większości gier, spoko. Potem masz 30 punktów takich samych, nie? I, I na koniec ci, wiesz, dochodzi, że ten pad ma baterię, a ten ma akumulator i, i że masz, powiedzmy, nie wiem, emulację gier z Xboxa i emulację gier z PS2, nie? I koniec, ma się tabelka z Wiesz. Nikt nie będzie grał w te gry z PS2, no przecież kurwa. Czyli, czyli... to jest, to jest wiadome, <śmiech> tak? Świetna, świetny feature. A powiedz mi, Tomku, czy wiesz coś na temat e, tej emu tych emulacji gier, czy po prostu mam e, grę na DVD, na PS, a dwójkę wkładam i oglądam, czy. Nie kurwa, no, i, masz zapłacić ja, te te teraz, no przecież no to okay. jest oczywiste. Jeszcze raz no to znając Sony, no to to dosłownie kafa mówi, no pewnie będziesz musiał od nowa wszystko w PlayStation Store kupować, a w sumie się nie zdziwię jak okay. za jakiś czas znowu wprowadzą, że będziesz mógł sobie klasyki z PlayStation 1 od, od, od, odpalać, tak? bo tego to jest króciutka droga w sumie jak dla mnie. Słuchajcie, I wiecie tym, że doskonale, to było, wiecie no? doskonale mm. że mogliby wiecie wszystkie gry z PS3 wbić na PS4 tak? i bez problemu by ta pociągnęła się emulacja czy tam wsteczna kompatybilność, jak zwał tak zwał. Kurwa, tylko że, no, gry z playa trójki są teraz, wiesz, no, podwójna kasa na remastery, tak? No, proste. Ja bym kurwa chyba, nie wiem, z 50 tytułów ogrom z ps trójki, gdybym miał wstyczną kompatybilność, no, ale nie mam, tak? Więc będę kupował te zastrane remastery, jak będą wy wypuszczali. No i, i, tyle, no, więc nie zrobią tego, wie, porządnie, tylko zrobią tak, żeby, no, było, po prostu, żeby było, żeby w sklepie mógł powiedzieć, tak, ze starych konsol wiesz również, ale tutaj. wiecie, tam też troszeczkę czytałem, że podobno te gry wyglądają i działają lepiej, tak? No, podobno gry działają w 60 klatkach, mają lepsze tekstury i tak dalej, więc to nie no jest nie takie. No nie za kurwa, wstecz... jak jeszcze miałyby w 30 działać, czy tam w 24 tak jak oryginały? No, no jest... ale masz gry na Xbox One, które działają no, po prostu tak samo jak na 360 No W tych samych miejscach się Na przykład, więc, więc tutaj. to jest jedna generacja wstecz. No jest. Słuchajcie, to jest kompletnie nam niepotrzebne. Nie wiem, kto będzie grał w, z, na naszych ps 4 w gry z ps 2 Nie mam pojęcia, komu to jest potrzebne. Nie wiem, co Sony chce tym udowodnić. I tak ma przecież większość rynku. Ma ponad połowę więcej sprzedanych tych konsol i na pewno będzie to dalej rosło. Na dwie konsole Sony przypadnie jedna konsola od Microsoftu, więc nie wiem, po co im to jest. Mają PlayStation Now, które pompują, które mają... Streamują te gry z ps trójki. teraz im PS2, nie mam pojęcia. Być może byłoby to fajne, gdyby te gierki były na PlayStation Wicie. I to by było w porządku. Jeszcze mógłbym się ewentualnie tym zainteresować. Ale jeżeli to mają być na moim 45, dajmy na, na to, telewizorze i ja mam oglądać te gry w kwadracie, to sorry nie. No musisz w telewizorze starym odpalić, No tak jak miałeś no w tamtych świetnie. czasach 32 cale albo 26 Ekstra, Ej, to pożyczę sobie koszt to już było, wiesz, na bogato. Tak, e, 20, dobra, 2 to był no. e, Ja Wam e, powiem tak. ciekawszego newsa. Znaczy to nie będzie news, tylko coś, co zaobserwowałem wczoraj. E, kojarzycie taką fantastyczną grę, nawet była ostatnio dość długo na naszej liście sprzedaży, mianowicie LEGO Jurassic World, nie? widziałem, grałem w demo ostatnio. No, grałem w demo, nie ja grałem w demo, tylko dzieciak kolegi wiesz, przyjechał się napić i, i włączyliśmy mu no, to, to tak, tak, się, tak się mówi tak to no, się. dzieciak, dzieciak kolegi, kolegi przyjechał się napić no, no i my sobie siedzimy no i patrzyliśmy jak młody gra w sobie w tą grę nie i no, to tam jakoś rozwiązywał zagadkę to demo nawet było dosyć długie bo tam zeszło chyba ze dwie godziny zanim to nie zamknął yy, trochę mieliśmy spokoju, no ale w końcu zaczęliśmy się przyglądać tej grze i, i młody gdzieś utknął nie, nie było wiadomo co, co zrobić tam jakaś była pierdowa jakaś była, nie wiem, świnie jakiś nie mógł zawołać, wiesz, z klocków Lego do, do, do, do armaty, czy jakaś inna głupota. No Lego wygląda gra jak każda inna, czyli no na PS4 to te wszystkie gry, wiesz, tam świecą się z każdej strony, grafika, no typowa Lego, ale, ale ładna. Eee, no i chciałem temu młodemu pomóc, żeby coś, coś mu powiedzieć, no to biorę YouTube'a, poradnik, Jurassic World i spoko, nie? Film oglądałem, Scena fabularna, wiem mniej więcej gdzie jest początek, no więc tak w sam raz się wydaje, żeby to był powiedzmy pierwszy, drugi, trzeci filmik na YouTubie, powiedzmy z 20-minutowych jakichś tam czyichś streamów, nie? Klikam trzeci filmik, ale to jest zupełnie inna scena. Klikam siódmy, dwunasty, dopiero na siedemnastym trafiłem w tą scenę. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze osiem czy dziewięć filmików. To była cała linia fabularna z Jurassic Parka I, tego z 1993 roku. Potem było kolejne 8 filmów z Jurassic Parka II, tego tam, co było później nagrany. I dopiero od chyba tam 14 czy 15 streama półgodzinnego się zaczynała linia fabularna z Jurassic World'a. I to mnie żywo zaskoczyło, że ktoś robi grę, wypuszcza ją jako Jurassic World Lego, nie? centralnie pod, to, to, wiecie, pod tą część, która ostatnio była w kinie, no i nie spotkałem się z czymś takim nigdy, aż nabrałem chęci kupić tę grę, bo tam wydaje się być sporo zabawy, wiesz, potrójna linia fabularna. Yy, oczywiście, że to jest wciąż rozgrywka LEGO taka odmłużająca, prosta, jakieś tam logiczne zagadki, ale kurde, no potrójna fabuła, tak? Cała historia, Ej, fajne to jest. Mhm. Jaż sobie to No to ale to, mieliśmy... to, już, to już chyba tylko i wyłącznie dla fanów, bo. No i... Czy nie, okej, okay, filmy... okej, okay, ale wiesz, no, no? To, słuchaj, no nie gadaj, no sam jakiś tam Władców pierścieni na widzicie miałeś zainstalowanych Lego, tak? No wiesz. Jeżeli masz, powiedzmy, gier Lego do wyboru, wiesz, dziesięć tam różnych, nie, no to możesz sobie jedną wybrać. Czy wybierzesz sobie Batmana, czy Jurassic World'a, czy Władcę Pierścieni, no tak, to tak, już tak. zależy nie, no to, od twojego tak. się. ale wiesz, yy, czy kupując Władcę Pierścieni zapierdalasz od samego początku do samego końca? Bo nie wiem, nie przeszedłem. może ty przeszedłeś mi powiesz. Znaczy, nie. Powiem ci, że średnio mi szło i dosyć szybko znudziłem się tą grą, więc nie. Ja skończyłem e... tę Lego przygodę. Everything ale is przygoda awesome. to jest na filmie przygoda. Film oglądałem, film był fajny i, i tam była wiesz, oddzielna w ogóle fabuła. No co, w Lego przygoda? To samo fabuła jest. To samo. To samo co w filmie. Tak, dokładnie. No tak, I piosenka. Był Everything is awesome. Ale to, jeden, ale to był jeden film. A ja mówię o sytuacji, kiedy masz trzy filmy, trylogię, nie wiem, Jurassic no tak, World, tak, czy tak, czy tak, tak, tak, tego, czy Władcy Pierścieni, nie? Że, <śmiech> że kondensują to do jednej gry, nie? Mhm. Mogli spokojnie tak. rozciągnąć jedną, tylko wrzucić więcej bzdurnych jakiś wypełniaczy, że rób 50 razy to samo, wiesz, tam na pierdziełach burzy klocków. No nie wiem, no, może. Znaczy nie tak taką samą sytuację później? mieliśmy, jak były te Star Wars, była ta saga, ta kompilacja wszystkich. Na Lego, tak? To... Tak, tak, tak. Pamiętam, o co Ci chodzi. Jedynka to było Phantom Menace. I dwójka to było coś tam jeszcze, pamiętam, że grałem w jedynkę i faktycznie miałem dodatkowe sceny które nie były w filmie i bardzo wow. podobna sytuacja jak tym Rafale miałeś w tym, tym Lego Jurassic World a jak e... jesteśmy już przy Star Warsach to muszę się wam pochwalić, że w końcu obejrzałem wszystkie sześć filmów pod rząd wow, ale w sensie, że Jest widziałeś dostępne. wszystkie jeden, tylko zrobiłeś wreszcie tego, tak? Sobie nie, no maraton. bo ja nigdy nie widziałem Star Warsów przedtem i pierwszy raz usiadłem i wszystkie filmy obejrzałem od od chronologii ja weź weźmy weź, uh -huh. weź okay, bo <laughs> o, o Star Warsach jeszcze będziemy rozmawiać tamko. E, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Lego i wsteczną kompatybilność Sony. Jedziemy jeszcze do mojego szybkiego newsa. E, słuchajcie drodzy słuchacze, 8 grudnia wychodzi coś takiego, co się nazywa Pro Evolution Soccer 2016 free to play. Tak, Konami zadecydowało, że zrobi, że jej seria, e, najważniejsza seria w sumie, którą ma, czyli Pro Evolution Soccer, e, przejdzie do modelu free to play Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł ze względu na to, że to jest najlepsza seria od e, PlayStation 2 i to jest najlepszy PS, jaki kiedykolwiek e, powstał, jeśli chodzi o tę o, o generację, już nie mówię nawet o to poprzedniej więc to jest dosyć dobry pomysł słuchajcie, każdy użytkownik PS4 będzie mógł to ściągnąć Będziemy mogli tam, będzie, będzie to oczywiście okrojona wersja pełnej gry będzie tam do wyboru trening, szybki mecz i coś na, na kształt Ultimate Team w FIFY Krystian, ale najważniejsze pytanie za co tam się no, będzie płaciło? zaraz Ci powiem więc jeżeli chodzi o trening to nie będę tego omawiał jeżeli chodzi o szybki mecz to dostaniemy w kontroli 7 drużyn nie pamiętam dokładnie co to było, ale wiem, że chyba jakiś juventus, jakaś Roma z włoskich, parę angielskich i chyba jakaś Barcelona albo Real. Do końca nie pamiętam, wiem, że chyba tylko pięć na razie powiedzieli, a ma być ich siedem docelowo, więc no, nie będziemy mieli dużego pola do popisu. No i oczywiście chodzi o ten tryb, czyli taki ultimate team z FIFA, więc tu będą zarabiali. To jest tryb, w którym dostajemy talię kart składającą się z zawodników i oczywiście... Co mecz dostajemy punkty, dzięki którym zbieramy te punkty i kupujemy dodatkowe boostery, czy nowe dodatki tych kart, w których trafiamy nowych zawodników. I prawdopodobnie te karty będzie można kupić za prawdziwe pieniądze. Można będzie oczywiście grać te mecze i zbierać te, te pieniądze, ale będzie można sobie przyspieszyć opcje i zapłacić prawdziwą walutę, żeby mieć ich szyb, szybciej tu i teraz i sobie kupować lepszych zawodników. Więc wydaje mi się, że tutaj będą szukać jakikolwiek zysk z z tej gry. Poza tym wiemy, że to będzie dosyć okrojona wersja, więc może osoby, które przerzuciły się z starego dobrego Pro na Fifę, która, która po prostu była lepsza ostatnimi czasy, może wrócą do tej serii, bo seria odżyła i chyba też o to chodzi Konami. Nie tylko, żeby zarobić, ale też też po prostu pokazać, że. Nie no, na pewno, na Pro pewno nie chodzi dobre. o to, żeby na tym zarobić. Kurwa mać. Ja już dobra, wizę, ale ja mam ja już widzę. Ja ja no dobra, tak no chodzi, będzie, oczywiście, że chodzi. Będzie no? metal Gear, free to play, gdzie będziesz za fultony musiał dopłacać, wiesz, trzech żołnierzyce wyślesz na balonie do bazy, za kolejne kurwa wyślij SMS-a albo przelew. No to przecież idzie konami ewidentnie na, na z dwoma wiesz no markami, które im zostały, kurde, jednego rzucają na free to play, a i, i z drugim też coś zaraz wymyślą. No tak, ale, ale ja mam pytanie mocno okrojoną, no. Te Pro Evolution Free to Play to będzie po prostu normalna gra. Będziesz musiał kupować tak. podstawkę za pieniądze, czy będziesz miał za darmo? I mikrołość. To będzie no, za za Tylko tylko Czy... Ci, co będzie w pełnej wersji. no, no, miał miał, no, ale dajmy na no, no, klubów, tylko tylko będziesz miał 7 drużyn. drużyn będziesz miał miał drużyn i i państwa. Brazylię i no, no, i 5 klubów. no, no, dobra. no, ale słuchajcie, no, no, no, no, no, no, miał no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, A teraz zobaczcie, zdajecie sobie teraz że zdajecie sobie demo FIFA i przez pół roku potrafią w te demo grać, bo macie tam szybką grę i możecie wybrać sobie granie na dwie osoby przeciwko sobie albo razem z sobą i to wystarcza w większości tym ludziom, którzy mogliby się zainteresować takim free-to-play jak dla mnie? No bo po co więcej? No, no i tylko, że wiesz, to, że on ale... powiedział, jakie teraz będą niby tam możliwości dopłaty, ale założę się, że zaraz będzie taka opcja, że to będzie po prostu płatne demo, że będziesz mógł zrobić dwa mecze dziesięciominutowe, tak? 15 minut czy powiedzmy coś w tym stylu, a no nie gada, nie, za kolejne no, mecze będziesz musiał Ja no nie wierzę w to. No nie, no albo albo poczekać, aż z nie trawa na bądźku, tak. bo Tak, wykorzystałeś trzy piłeczki, trzy gole trafiłeś, czy chcesz dokupić kolejną, kolejną piłkę, żeby strzelać dalej. Kurde. No, Piłkarzyki w barze. No. w marze, dokładnie. A, w, w, w, w przeciągu godziny rozegrałeś dwa mecze. Tak. Musisz to dodatkowo coś tam, dodatkowe mecze. Nie, no, nie no, z tego co, co czytałem, to po prostu to będzie bardzo okrojona wersja pro e, z jakimś tam modelem płatności, jeśli chodzi o ten, o ten tryb z tymi kartami i, i to wszystko. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że konami źle nie robi, no. Kurde, ja tak patrzę na to wszystko, to wiecie, że my się cofamy z powrotem do, do ery automatów i wrzucania tak, pieniążków, żeby grać. To chciałem powiedzieć. PlayStation -y, 5 i -y Xbox tu będą no. miały, wiesz, na monety wrzutki takie, albo kartę będziesz wkładał. Nie będziesz musiał nawet się trudzić, żeby podać numer karty na stronie internetowej. Będziesz ją po prostu wkłychał. Tak będziesz tą kartę podawać przy zakupie konsoli, no co ty myślisz? <grym> nie, będziesz płychał, bo no, nie, bo chodzi o to, żeby twój kolega też mógł zapłacić, jak przyjdzie, żeby było więcej pieniędzy. musi być Fort, bezpośrednio czytnik. Dwa sloty na kartę no, w PEST. Nie wiem, wtedy wiesz, nie to wiesz. Zamiast taki czytnik taki, wiesz, zbliżeniowy, nie? Przykładasz kartę za na... Na dual szoku, żebyś nie musiał wstawać do konsoli, na tej płytce, co tam jest o, na środku, O, nie? widzisz? Myślisz, patrz, no bo, bo, bo właśnie wiecie, że my już tyle Ostra. pomysłów sprzedaliśmy w tym podcaście, że ktoś tam musi być już bogaty <laughs> na świecie, nie? <laughs> no chyba tak, dobra, e, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o wiadomości ze świata pro. 8, 8 grudzień, e, fani, może nawet nie fani, ci co lubią po prostu w pieczkę czasu, czasu pograć sobie, niech sobie spróbują. Jedziemy do naszej sprzedaży e, i mamy. Tak. Pierwsze miejsce Star Wars Battlefront, e, drugie Call of Duty Black, Black Ops 3, trzecie Fallout 4, e, czwarte miejsce ma FIFA 16, piąte Race of the Tomb Raider, szóste LEGO Dimensions, siódme nowe Assassin's Creed Syndicate, ósme Minecraft Story Mode, dziewiąte Wrestling 2K16 i dziesiąte ostatnie w, w top 10 ma Need for Speed. Ej, ale tak wiesz e, no. Zauważyłem, że nie ma Minecrafta jako takiego Minecrafta. No nie ma, nie ma, tak, nie ma, nie ma, nie ma. Ale wiesz, co ja jeszcze zauważyłem Michał? Że nie ma twojej ulubionej gry. I bardzo się cieszę. <gry> no wiesz, chciałem zauważyć. Jedna z w, w, w, w, w top 3 na konsoli na pewno najwięcej czasu. E, ci jasno. przed Niedawno ją. kupiłem tak, dopiero czy... tak, od nowa, no, od nowa tak, dopiero tak, niedawno tak, kupiłem. Tak, tak, I oj. wiesz co ci powiem, yy, że, yy, że, yy, że, w, <gry> że bardzo dobrze mi się gra. Ale ja nie Bardzo się w cieszę. W co się gra? Michale. E, chodzi o moją ulubioną grę, której tytułu na ja ogół Nie wymaga. wiem, To jest, to jest Niehej. Destiny. Destiny. Zgadłem? No, no właśnie to. Pięć punktów, super, dobra. E, no, dobra, więc The słuchajcie. Steam było na innych e... wyprzedażach, teraz więc będzie za tydzień. Zobaczysz. No, wiesz, Ty ja, ja, ja kupiłem no? za 60 złotych no, w sztukę. No. Sam dodatek czy z podstawką? Taken king Całość. No to Taking King to jest dodatek. No to całość. Wiek. W sensie, że podstawkę i Taken Kinga. O, to, to, to jest King jakieś tam Legendary Edition. No dobrze, to legendaria. Widzisz, ty się lepiej znasz mi na tym Destiny. No, no, bo kryś tam po nocach włącza, no, wiecie. nie, nie gram w całej <susurwany> Nie wiesz, on tak jak na tej, <susurany> wiesz, twoje były ogląda tak na to Destiny. Ogląda trzy godziny streamy z Destiny, tak? Jak rajdy się przechodzi. Słuchajcie, dobra, więc tak Star Wars, Battlefront, pierwsze miejsce Bardzo się cieszę, mam tą grę Jest bardzo przyjemna, o czym później powiem Miała premierę, więc należy jej się Pierwsze miejsce, Ej, drugie ale to miejsce jest Black dziwne. Ops 3 Czemu to jest dziwne? No Nie, nie spójrz na no, no to, wiesz, tak oddal się od monitora Na więcej niż 3 centymetry I zobacz, że masz tak Fallouta masz na trzecim miejscu, który się sprzedał Wiesz, w trylionach egzemplarzy I, i zarobili po prostu miliardy na nim Nie, To już były samego Fallouta, wiesz Wyniki sprzedaży, że oni zarobili, wiesz o wiele więcej niż co? wiedźmin i tak dalej. Tu jest dalej. chyba to w kolejnym tygodniu, wiesz? Oj chyba jeszcze nie, ale na pewno. Bo chyba jeszcze No jeżeli tak. tu masz Star Warsy, no to kurde, to, to Fallout, wiesz, no wyszedł chwilę przed nimi, tak? Powinien być lepiej, wiesz, się sprzedać. Fakt, faktem, Fallout poszedł bardzo dużo na pecety, nie? A Star Wars też. Wiesz, wiesz, co, Fallout co, Tak. Dokładnie w zeszłym tygodniu, nie? To czy zależy z, kiedy, z kiedy... Fallout wyszedł 10 listopada, Star Warsy wyszły 17 listopada, no to mówię, z nas, więc tydzień tak? po sobie. Ale... Więc to już jest lista, w której Fallout jest drugi tydzień, a Star Warsy. Ale... Ty mówisz foto. o goty, tak? Mówisz o Game of the Year potencjalnym, który powinien jednak to pierwsze miejsce bronić przed takim, kurwa, arkadowym piu-piu-piu, tak? To jest pierwsza rzecz, no tak, ale, jest... w, ale Fallout nie jest casualowym tytułem. Fallout jest dla hardkorowców i to nie jest gra, w której po prostu trzyletni e, dzieciak sobie kupi i zagra. Znaczy w sumie, w sumie to, a Star Warsy zagra. W sumie to no? jej wspominało, że tam, kurwa, nie pamiętam tego artykułu, ale było, że ile osób zagrało w ich betę, a ta beta przecież trwała jeden weekend tylko, nie? Yy, czy tam tak, przedłużyli chyba o zadę, potem no 5 dni. Chyba z 7, 7 milionów chyba zagrało, nie, więc to, to faktycznie solidnie. Aczkolwiek no wiadomo, że no ja też włączyłem tylko raz i potem nie kupiłem. Ale teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Mamy, no mamy na piątym miejscu Tomb Raidera, który jest XM mhm. na Xboxa. I, I, i wyjęcie. I Xbox ale wyszedł ma sprzedane co... tylko wiesz, 3,5 miliona konsol, więc to kurwa każdy by musiał z Xboxem pójść i kupić Tom Raidera. Plus licz to, że tą Raider wychodził dokładnie w tym samym momencie, w którym wychodził Fallout w ten sam no to dzień. Już, to już w ogóle, czyli wiesz, no, masz do wyboru wydać... znowu klitu. drugi tydzień. No, no więc... Nie, no to ten Tom Prider naprawdę mnie zaszczycił, bo oni podobno y, bardzo mało sprzedali tego Tom Pridera. Jakieś tam pierwsze, wiesz, ogłoszenie tak, to w tak, ogóle tak. się wstydzili mówić, że tam, wiesz, płacza, 25 tysięcy kopii, nie? Czy, czy coś w tym stylu. Spoko, ale y, wiesz, to na premierze powinni mieć 10 razy więcej. Ale to, że on tu jest na piątym miejscu, no to w tej Anglii naprawdę chyba muszą do tej Lary czuć. Ona nie jest z pochodzenia przypadkiem Brytyjką? Może to kurwa nie z tego im damy. Bardziej mi zbiście. na jakąś au, au, au, au, au, au, au, Austrię. Au, Australię, No ale to przecież jest kolonia, oni poczuwają się, że własność mają dalej, nie? Tak czy siak, coś nie tym być. niech mają. Może coś w no. tym być, bo, bo tutaj to piąte miejsce jest kompletnie z dupy. Ja nie wiem, nie, nie wiem, jak ona jest tutaj trafiła na to piąte miejsce. Jest zaskoczenie. Wspięła dla mnie. się, Wspięła się, tymi. Ja, to się tymi. Ona ma argumenty. Ja zresztą sam jutro pójdę <laughs> po tą Prydera polować w Biedronce, tak? I dam wam znać, że mi się udało tego pierwszego. Ale nie po tego, a nie po tego. A nie po tego, no bo przecież nie ma na, na playaku. no ale nie chodzi o to. Jest to na pewno zaskoczenie, no bo dobra, Star Warsa można się było spodziewać, Call of Duty, okej, okay. Fallout powinien być wyżej, FIFA nie wiem co tu robi, znaczy wiadomo. No. no jak co tu FIFA robi? Ale zobacz, i nigdy nie będziesz Ej. mógł powiedzieć, że Pro Evolution Soccer będzie wyżej niż FIFA, bo będzie kurwa za darmo, czyli nie będzie na statystykach sprzedaży. No nie, bo to są statystyki sprzedaży na ogół wersji, które są pudełkowymi wersjami, w związku, chociaż nie, bo Minecraft Story Mode można kupić w pudełku? Chyba nie. Można, Ale można, można. można. Można, tak. Dobra. Znaczy jest, jest taka opcja, że można kupować w sklepach te zdrapki, które sobie później Nieprawda, wpisujecie do personu. jest normalnie w pudełku. Nie. Jest normalnie wersja wiesz. pudełkowa pudełko, Minecrafta Story Mode. Wiem, pracuję e... w sklepie na bieżąco z elektroniką, także sorry, ale mnie nie przyjmuje. Poczeka, poczeka, po, poczekaj, Michał, bo ci nie wierzę. Tomek, to prawda? Tak. Dobra, okej. Okay. To oczywiście to prawda. <laughs> znaczy, nie no, że chciałem się po prostu upewnić. Ej, słuchajcie, nit for Speed, jeżeli jest taką grą, która ma strasznie mieszane wiesz, odbiór, zresztą będziemy dzisiaj o tym mówili, jeszcze tam dwa słowa i większość osób chyba jednak myślę, że się decyduje wciągać go przez jakiś EA Access czy coś w tym stylu, tak? Tak jak zresztą tutaj z Tomkiem gadaliśmy i on się mimo wszystko załapał na dziesiąte miejsce? No tak. On się dobrze sprzedawał, przecież Widzisz? ludzie po to przychodzili, no, była przerwa roczna przecież, graficznie ładnie to wygląda, wszystko fajnie, a z tego co się słyszy na internecie jak ludzie mówią, piszą i w ogóle, no to większość ludzi nawet złego słowa o modelu jazdy tak na ogół nie mówi, więc oni się bawią tą no. grą i traktują ją jako rejsera, racera. Nie? Zaraz o tym modelu jazdy pogadamy, już tą sprzedaż zakończmy, ale zobaczcie, dzisiaj jest Need for Speed do wyjęcia za jeszcze dzisiaj, nie za 170 zeta chyba. Gra, która jest po premierze dwa tygodnie. No to, to drogi. I stówę masz wiesz, w kieszeni względem dwóch tygodni od premiery. No to hmm. dawno czegoś takiego nie widziałem. Być może jest słaba. No Dobra. właśnie i jej zwykle. Znaczy kurwa, Nitro Speedy zawsze szybko na cenie traciły. Tak, Najszybciej tak, chyba tak, ze wszystkich tak, tak. gier tam wypuszczanych przez jej elektronicy to mają to do siebie, że oni na premierę zawsze dają w lepszych cenach niż później ta gra jest na półce, tak? Przeważnie na premierę macie o te 20-30 zł taniej niż potem ta gra wchodzi. Oczywiście znaczy wiesz, to zależy od sklepu, bo ja ostatnio jak odwiedziłem MP, to oni w ogóle byli w jakiejś innej rzeczywistości jeszcze, nie? Na pewno nie, nie, nie, nie Polska i nie Europa. <laughs> Kill za 259. <laughs> nie, wszystko, wszystko tam było, wiesz, że zawróciłem Słuchaj, się to na lepiej, pięcie wiesz, wiesz, gdzie zajrzyj? Słuchaj, zajrzyj sobie do Tesco na dział, na dział IT. Zajrzałem do Tesco, byłem w Tesco, bo ja stwierdziłem, że Pierdolę, Cebula, Black Friday sobie robię, wiesz, i obiadę sobie parę sklepów. Byłem również w Tesco. W Tesco były podobno jakieś gry na przecenie, po 50 zł, ale to tak, było na tam wiesz, ze, gta ze, ze 3 5 tytuły. Za 270 zł. Tak, oczywiście, takie GTA-5 czy ten, ale tam były jakieś tytuły za 5 tylko wiesz, nie byłem w stanie nawet ich zapamiętać, nie znałem ich, nie? To, to jakieś <świetne> dziwne rzeczy. <świetne> ale kurde, dobra, co by nie było? Jutro polowanie robimy w biedronce na tą Raidera, chociaż też tam przycieli, wiesz, bo to dobrze, że gier z PS2 tam nie sprzedawali, kurwa, bo już tak płynęli tam w starość, że, że, że no. Sprzedają PS4-ki, jednoterabajtowe w promocji, super, nie, ale wiesz, ale 90% gier to jest na PS3, jak walą promocje, no i, i weź tu zrozum ich. Ja mam nadzieję, że ty przynajmniej jakąś lepszą Biedronkę znajdziesz niż ja, bo ostatnio też była taka promocja i tam można między innymi było za 19 zł na Witę dostać Tales of Hearts. Eee, pojechałem do Biedronki i takiej u mnie koło, nawet to jest nawet duży sklepik, że tak powiem na Biedronkowy styl, nie? Ten standard. I kurczę, słuchajcie, gościu, którego się zapytałem, że tu jakaś ma być promocja na gierki, podrapał się trzy razy po głowie, poszedł na zaplecze, sprowadził jednego kierownika, kierownik zapytał się telefonicznie chyba z jakimś tam swoim... Eee, swoim jakimś tam regionalnym i dopiero potem przyszła do mnie informacja, że są, są w gablotce. Podchodzimy do tej gablotki, a tam dosłownie cztery tytuły. Ale to też Ci pogratulować, że nie poszedłeś do gablotki od razu. A wiesz, że gablotka to była wielkości chlebaka, nie? No, ale tam zawsze są takie gablotki Nie, okej, okay. ja byłem dzisiaj, dzisiaj się pytałem odnośnie jutrzejszej promocji. Yy, tam jednej babeczki i przyszła powiedziała, no że jeszcze nie mają rozpakowanej, że może przyjść do nich nocną dostawą albo, albo coś w tym stylu, więc muszę wpaść rano, żeby zobaczyć, bo, bo niby jutro ma wyjść na półkę, no i, i wiadomo, no mają sto tytułów, więc będą je mieszali sobie, nie? Po sklepach. Ja sobie po prostu mam na trasie ewentualnie kilka sklepów, to sobie najwyżej odwiedzę kilka, bo i tak i tak będę miał trochę czasu wolnego. I zobaczymy, czy się trafi czy nie, bo jednak są różne ściemy, ale mm, wiem, które sklepy są takie, że zawsze mają jakby wszystko, co jest w tych gazetkach, więc liczę trochę na, na, na farta. Może mi się poszczęści. Dobra, okay. dosyć. Dobra, więc zamykamy sprzedaż UK i słyszeliście polską sprzedaż, więc jedziemy do tematów tygodnia. Słuchajcie, Fallout 4 to będzie nasz główny temat, ale powiemy sobie o nim troszeczkę później, więc jedziemy i jedziemy po normalnych gierkach i mówimy o tym, w co ostatnio graliśmy. Więc zacznijmy od tego Need for Speed'a, Tomku. Jest tak, słuchajcie, ja ogólnie w większości wypadków mam rację, tak? Ale, okay, no. nie, nie sztuką się, to się tak mówi, nie? Nie sztuką się mylić, ale sztuką jest się przyznać do błędu, dlatego w tym momencie, e, wszystkich słuchaczy, którzy słyszeli, co ja opowiadałem o tym modelu jazdy w nowym Need for Speedzie, to przepraszam, bo e, przestawiłem suwaczek na trzy czwarte ekranu, trzy czwarte suwaczka od lewej strony. Poczeka, poczeka, ale czyli, czyli zmieniłeś coś po prostu sam sobie w modelu jazdy, bo przestawiałeś sobie tak, to? Tak, tak, tak. Czyli tak. defaultowo on jest taki, jaki taki jest testowałeś. Taki sam. Znaczy, ale Krystian, tak beznadziejny, jaki go testowałeś. Christian, Tam w garażu wymusza garażu. na tobie tą zmianę, bo w momencie, kiedy wiesz, no ale... y, y, mówią ci, że lecisz na pierwszy wyścig driftowy, to przychodzi do ciebie twój ziomal i mówi ci, wiesz, musisz że tutaj zmienić sobie ustawienia na driftowe, nie? Potem przychodzi drugi ziomal, mówi, musisz zmienić ustawienia sobie w tym aucie na, na te dościgania się, nie? Wiesz, oni to wymuszają na tobie. Tylko chodzi o to, że masz y, nie wiem, 10 czy 12 różnych suwa Baczków, takie jak właśnie ustawienie jakichś tam kątów, nachylenia kół, różnych takich i dziwnych rzeczy które, które niby wpływają na tą jazdę, znaczy no, no, powinny wpływać nie? jakoś responsywnie a dodatkowo są też takie ciekawsze opcje jak właśnie tam powiedzmy szybkość reakcji na, na, na skręt kół czy tam powiedzmy moc tego, tego skrętu tych kół Ale to jest wszystko ściema. No właśnie tak do tego zmierzam, bo się. na górze masz główny pasek, który ci mówi prosto, w lewo walisz na drift, w prawo pasek dajesz i on ci wtedy wszystkie przesuwa, wiesz, te poniżej paski na, na prawo albo na lewo, na przyczepność albo na drift. nie? I wiesz, czujesz tą różnicę jak walisz na lewo na drift albo na prawo na, na wyścigi, tylko wiesz, ja cały czas szukałem i kurde na YouTubie przejrzałem tam ileś wiesz, filmików, ktoś tam próbował znaleźć jakiś złoty środek. Gdzie wiesz, gdzie będzie taka opcja, że ustawisz sobie te poszczególne 10 słowaczków odpowiednio w lewo, odpowiednio w prawo, tak żeby ten samochód się prowadził wiesz, w miarę normalnie, tak żeby on nie wchodził w poślizg po naciśnięciu hamulca, tylko jak każdy normalny po naciśnięciu gazu, nie i, zało i założenie kontry jakieś, żeby tutaj wchodziło, czy, czy coś w tym stylu. A widzisz, a teraz Cię zdziwię, bo właśnie ja ustawiłem sobie w sposób taki, że jak wciskam hamulec to wchodzę w drift, dosłownie jak za starych burnoutów albo Need for Speed Most Wanted No ale I ustawiłem ja sobie. Właśnie mówiłem, że tego chcę uniknąć. żeby nie A w... ja właśnie tego szukałem, tego właśnie potrzebowałem w tym nowym Need for Speedzie i w momencie kiedy ustawiłem sobie suwaczek dosłownie e, dwa razy w lewo, może ktoś sobie to spróbować. E, i kurczę, ta gra zaczęła w moich oczach naprawdę fajnych kolorków nabierać. Można w końcu się tą grą, jak dla mnie, cieszyć. I fakt faktem zdarzają się, zdarzają się. To jest normalne, że na przykład Honda Civic z napędem naprzód, to driftujesz no lepiej niż jakieś bolidy zrobione customowo po, dosłownie do pod driftę, tak? Ja, ja ci powiem tak, ja będę musiał jeszcze troszeczkę sobie z tą grą spędzić. Mam na to 10 godzin, bo zakupiłem sobie za 15 zł w jej akces. To jest to, to, to nie są pieniądze pogram sobie i, i kurczę zobaczymy no, wydaje mi się, że chyba, że chyba kupię sobie tą grę, bo w końcu pozbyłem się najgorszego bólu dupy jaki miałem z tą grą, czyli modelu jazdy i teraz mi się w to dobrze jeździ nie? Tomku jakbyś kupował tą grę, kupiłbyś na czwórkę czy zostałbyś przy w Wiesz co, ogólnie więcej, więcej gier wygląda lepiej na czwórce, ale, ale ta gra i tak wygląda fajnie na Xboxie i raczej bym nie chciał od nowa przechodzić tego, co załóżmy przejdę na Xboxie, bo, bo w pogres, w progres prze, przechodzi. W się trochę jeździ na tych y, triggerach u niego, u nich te spusty są, no tak, są tak, wygodniejsze tak. jednak do, do, do ścigałek. Też mi się tak wydaje, jeszcze mają wibracje. Ma, mają wibracje w Inizorskie też? Znaczy te triggery wibry, nie wibrują tak, jak wy jak załóżmy w Forzie, nie? To po prostu wciskasz guziki tyle. Pat sam z siebie wibruje, ale w triggery nie. A to mówili o tych wibrujących triggerach, przecież. Znaczy no no są, ale w tej grze nie... Nie, nie obsługuje gra. No. no, nie wiem. Wiem, że w jakiejś Forzie podobno one wibrowały. No w Forzie to wibrują, da. no człowieku. Tam czujesz jakiś ABS załącza, albo które no właśnie, to w To, to w Nitfor tego nie zaimplementowali? Tam nie ma nie pewnie ci im nie chciało, no co To, to jest. Yeah. I tam nie ma auto, tam, tam jest automatyczna skrzynia biegów, tam nie możesz, wiesz, biegów samemu zmieniać. Ale nie możesz też na to? Z patchem. dodadzą to w paczu, z tego co czytałem, no, wiecie? bo to to ja w paczu, No tam jeszcze, do, wiecie, do, do czego trąbkę, to jeszcze, wiecie, trąbkę i te automatyczne te z, y, szyby, nie? Nie, dobra Tomek, nie przekonałeś mnie, kurwa, ja od tygodnia choruję na to, żeby sobie w jakąś ścigałkę fajną pograć, tylko nie chcę torówki, tylko wiesz, tylko bardzo mi zależy na no, właśnie w otwartym jakimś mieście, czy, czy coś w tym stylu, żeby sobie móc takie jakieś free roady porobić. Kurwa, przeglądam, szukam, oglądam, już wiesz, trzy razy prawie kupiłem The Crew, ale jednak no to podobno straszna padaka, no niby... Niby ten will Że jak ty chcesz sporo. kupić, jak ty tam chcesz kupić dekru, to ty lepiej kupnik for Speed'a naprawdę. No. Bo ma, masz, jeszcze Ej, tego, ja masz jeszcze tego masz jeszcze tego To nie w porządku. nie, nie, nie, nie wiesz to, no, to on jest w miarę w porządku. Dla mnie by w miarę w porządku. I miałeś otwarty świat. I miałeś ładny świat, miałeś ładne samochody i spokojny model jazdy no nie wiem, nie wiem, zobaczę w każdym razie I kosztuje 20 zł najgorsze no? jest to, że ja się napaliłem na tego na Forza Horizon 2 i to mnie wkurzało dziękuję, No, to musisz kupić konsolę sobie no ja to e, wiem Tomku, ja mam do ciebie pytanie, ze względu na to, że jesteś cały czas online grając w Need for Speed'a no. więc po powiedz mi taką jedną rzecz czy możesz zapauzować grę? No, no możesz odłożyć, padaj sobie pójść do kuchni, <głos> ale jak wrócisz to nadal jeździsz, no nie ma tam pauzy takiej normalnej jak nie, jak. Ma. No, ale... mhm. A to, nie to, jest, to no... jest też dziwna sprawa, no nie? Jak, no nie coś... Słuchaj, jedziesz samochodem, nie możesz zatrzymać się gdziekolwiek chcesz, musisz zjechać na parking, zaciągnąć ręczny, wyłączyć silnik, bo guzik od wyłączania silniku akurat w tej grze jest, tak, automatycznie a, za nie tak, biegł. Tak. Powiedz Dobra, mi, czy jak jesteś, poczekaj, poczekaj, poczekaj, jak jesteś w wyścigu, dajmy na to, czy możesz go sobie zapauzować? A tego nie sprawdzałem. Ale chyba tak, bo jak jesteście stricte w wyścigu, to macie opcję restarty, restartu wyścigu, jak wam coś nie tak pójdzie, więc, więc pauza chyba jest. Nie, nie zwróciłem na to uwagi, wiesz? Ale powinno być, skoro, skoro pauzujesz i restartujesz, no to powinna być taka pauza. No czy masz na myśli fabularny, a nie bo... sieciowy, tak? Tak, fabularny. Tak. No nie wiem, dzwoni telefon czy, czy coś i chcesz sobie zapał. No to nie odbierasz albo, albo mówisz, no tak, za co nie później, gram w grę. No okej. Okay. No, tak chciałem się tylko dowiedzieć. Jak ze sztuczną inteligencją w Nitwarspidzie, Tomek? Krystian, nie wiem. Ja dopiero pograłem w to jakieś z półtorej godzinki, dwie godziny, bo a, właśnie a, no dobra, mówiłem, dobra, że chcę to, się chcę przekonać z okay. tym modelem jazdy. tak jest lepsza niż tutaj sztuczna inteligencja towarzyszy w Falaucie. <laughs> ja bym <laughs> nawet powiedział, że po prostu w Nitwarzpizie ona występuje. Ale tak jak mówiłem na początku, no no, strasznie się zdziwiłem, niestety, Kurczę, że jest. Okay. Za, za, za, za bardzo srogo oceniłem ten model jazdy, bo jednak jak ustawicie sobie, trochę pokombinujecie, to jednak jest przyjemny i można, można sobie pograć z przyjemnością w tą grę. I tyle. Ja myślę Tomku, że po prostu pograć w tego Need for Speed'a i w następnym odcinku powiesz nam więcej. No zespół. dokładnie, Więc dokładnie, tak, taki plan jest. Ogólnie go ocenisz, ale mówisz, że model jazdy wcale nie jest taki zły, jak myślałeś na początku. E, dobra, spoko. Więc słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy do wieśka. E, Tomko ogrywałeś też e, dodatek do wieśka serce z kamienia. Tak i, I, więc i powiedz sobie, kurde, jak, czy, czy jest opłacalny, tak, no? Tak, jak ja emocje chcę z siebie wyrzucić. Tak powinni robić wszyscy dodatki do gier. To jest po prostu mistrzostwo świata i, i, i, i jeszcze trochę, nie? Słuchajcie, ten dodatek jest ogólnie bardziej filmowy e, niż, niż ogólnie cała fabuła w Wiedźminie Trójce i praktycznie w niektórych momentach możecie odłożyć sobie padę i oglądać to jak film, tak? E, Ogólnie też jest taki bardziej lekki, jeżeli chodzi o, o, o, o tą całą wagę tego, co my tam robimy, tak? no bo w podstawce ratujemy świat przed, przed no, złymi, musimy uratować ludzi, wszystkich siebie i w ogóle. A tutaj no, po prostu wykonujemy takiego e, normalnego, powiedzmy sobie, questa, e, nie ratujemy świata. E, po prostu znaleźliśmy się w, w złym momencie, w złym czasie. I, i musimy jakoś z tego się no, wy, wyjść z tej sytuacji, tak. No, ogólnie genialna jest główna postać, wokół której kręci się fabuła, tak. Nasz powiedzmy sobie, no, to, to można powiedzieć, że to jest główny zły w tym dodatku. Ale tu nie mogę spoilerować, więc o fabule nie będę nic mówić. Zresztą chyba, w sumie chyba już dużo ludzi skończyło to, ale mniejsza z tym. Ogólnie, gość jest prawdziwy kozak. Jest, ma rudą brodę, ma rudego wąsa, jest wygolony na skroniak i ma rudy fryc i to jest prawdziwy kozak. Jest, jest, jest tak żyw żyw żyw żywiołową postacią, że naprawdę już taka mała granica. Bo jest rudy! No, bo jest rudy, bo to... nikt go nie lubił. I granica między właśnie naturalnością tych postaci komputerowych, a normalnymi aktorami to, no, to się powolutku zaciera, bo, bo ogląda się te scenki fabularne jak dosłownie film, tak? Ogólnie też mechaniki są różnorodne, bo w sumie to jest z wiedźmi chodzimy i walczymy mieczykiem, ale będziemy mieć okazję na przykład potańczyć sobie na weselu, pobawić się z krasnoludami, wypić sobie, pograć w gwinta, tak? Będziemy mieli okazję przeprowadzić i zaplanować sobie napad na skarbiec, tak? Będziemy mieć jeszcze taki jeden kueścik, który już nie mogę powiedzieć co to jest, bo to jest naprawdę fajna niespodzianka, ale cały, cały dodatek kręci się wokół tych trzech głównych, powiedzmy takich pod misji, tak? No i klimat jest w tym dodatku naprawdę gęsty, można go, no, no można go ciąć nożem, tak? I tak jak mówiłem na początku, takie dodatki fabularne, ja mogę dostawać co, co dwa miesiące i za każdy z nich ja mogę płacić te 30-40 zł, tak? Jeżeli CD Projekt nas słucha, oczywiście wiemy, że, e, że, że, że nas słuchają, no to róbcie te dodatki, tak jak Tail robi swoje gierki, ja będę je kupować, bo to jest po prostu genialne. Już się nie mogę doczekać kolejnego tego dodatku. Eee, też fajnie mi się spodobało jeżeli chodzi o motyw walki z bossami bo w Wiedźminie w podstawce ogólnie tych bossów aż tak dużo nie było a tutaj no, łatwo poznamy, że walczymy z bossem bo te walki zaczynają inaczej wyglądać na każdego bossa jest inny sposób. Najpierw musimy nauczyć się tego, tego sposobu, jak, jak go wykończyć i potem to zastosować. Jest troszeczkę trudniej, mi się nawet wydaje, nie wiem czy przez to, że po prostu poziom jest wyższy ogólnie, ale jakoś tak troszeczkę jest trudniej. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zmniejszyć sobie poziom trudności w opcjach. I słuchajcie, no ogólnie mi się ten dodatek bardziej podoba niż główna fabuła, tak. No, to takie coś muszą, muszą robić dalej, bo to jest genialne. No po prostu nie żałuję ani złotóweczki za te pieniądze. W sumie, w sumie tyle. No po prostu chciałbym dalej grać, a ja już skończyłem i nie mam, nie mam co, co grać w, w świecie Wiedźmina, tak? Tomku, ile zajęło Ci przejście tego dodatku? Wiesz co, nie powiem Ci tak dokładnie, bo go sobie na raty e, rozdzielałem, ale spokojnie miesiąc w niego grałem. Tak? Od premiery to, to, to tak po parę godzinek dziennie z przerwami, ale no mhm. miesiąc czasu na pewno, no powiedzmy sobie ile, no z 20-18 godzin strzelają. Ja tak słyszałem, coś że, coś że to właśnie no 20-25. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jak on kosztował chyba tam z 8 dych jak wyszedł, nie? Tak, sezon pass kosztował 99 zł. Ja go od razu bez myślenia kupiłem i, i nie żałuję tego. No właśnie, czyli jeżeli ja kupiłem Wieśka za stówę, a pełna wersja jest za 200 jakby z season passem, to nie szkodzi, bo i tak sobie dokupię tego season passa za tą samą cenę. Eee, dobrze. To w takim razie będzie trzeba to ograć na pewno też, jak skończę podstawkę. I ja tu chciałem tylko wtrącić dwa zdania, wszem ich wobec, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy takich gier jak Wiedźmin jednak mimo wszystko unikał z uwagi na, na powiedzmy nie wiem nie do końca, że się czuł dobrze w, w klimacie RPG-ów, bądź przerażała go ogrom tej gry, rozmiar no nie wiem, są, są takie rzeczy nie w każdym razie nigdy do RPG-ów nie ciągnęło no i, i każdy ma tam swoje jakieś ulubione gatunki i mimo wszystko, no, Wiedźmina postanowiłem sobie wrzucić do kolekcji i zacząć w niego grać. No bo to jednak fajne jakieś polskie dzieło wychwalane. Goty i te sprawy. No i jestem oczarowany. Jestem naprawdę, po prostu jak popatrzyłem sobie, jak to jest wykonane, jaka tam jest grafika. Dobra, trochę, trochę mi się tam kiepsko postacią steruje, bo mimo wszystko, jakoś w metalgirze fajnie biega ten snake. Niż, niż Geralt, ale poza tym sam, sam wątek jakby tam i fabuła jak się kręci, jak jest opowiadane, jak dialogi, jak grafika nie, no to jest coś, co po prostu każdy bezapelacyjnie powinien sobie sprawdzić, niezależnie czy, czy ma tygodniowo, wiesz 100 godzin, czy, czy pół godziny na pogranie, choćby miał to grać jako, nie wiem, jedyną grę w roku chyba jednak warto, bo, bo zrobiła niesamowite wrażenie, jak, jak na pierwszy kontakt taki z tym gatunkiem w ogóle. No, to tyle z mojej strony. Jeżeli był ktoś jeszcze taki ignorant jak ja, no to, to, to mam nadzieję, że go przekonałem. Dobra, więc słyszycie, drodzy słuchacze, Wiedźmin jest rewelacyjny, dodatek do niego również. Tomek jak najbardziej poleca. I dalej, w kolejnym naszym tematem, kolejną grą, którą będziemy omawiać, to będzie Star Wars Battlefront. Piu, piu, piu. Eee, tak, piu, piu, piu, dokładnie piu, piu, piu Słuchajcie, no jest problem z tą grą Jest problem z tą grą, bo ona jest Dobra i niedobra eee, e, Michał grał nie. No no to Ej, wiecie, co ja na YouTubie, tak? Słuchajcie, bo ta premiera zaraz jest w nie? I, i na, no. na Goglu jest taki, mm, można wybrać stronę mocy. Jak się wejdzie na taki link, nie wiem, gdzieś ten link może znajdę. Eee, normalnie jest podstrona Goglowa. Wybierasz, czy jesteś za imperium, czy, czy za rebelią. I to się zapisuje, jakby do Twojego profilu Goglowskiego. I nie, ja to ty nie wiedziałeś o tym wcześniej? Wiedziałem, no niedawno to gdzieś tam znalazłem wiesz. i, i te wszystkie jakieś funkcje goglowe mi się teraz wiesz, przerobiły na Star Warsowe w nawigacji, fajne, wiesz, latam X-wingiem jak, jak zmieniam <laughs> rewelacja, jak zmieniam tak, głośność to, na YouTube, to, wiesz, to mieczem świetnym i się bawię tym suwakiem jak debil po prostu, wiesz żeby mieczem się tam po, po, po, po, pomachać <laughs> rewelacja, no. to, rewelacja, to zrobić. To jest naprawdę, naprawdę fajne jeszcze tam jest, wiesz, ja widziałem jak, jak w momencie kiedy to klikasz nie, kiedyś tam zapisujesz, to tam jest, wiesz, ikonki żeby Możesz sprawdzić od razu, co się zmienia w tych aplikacjach. I tam jest chyba, że z 10 usług Google, nie? Wiesz, jak wchodzisz mm -hmm. na Gmail, a tam jakąś tapetę masz zmienioną. Nie wiem, wszystkiego nie ogarnąłem, ale, ale jest fajnie i, i jest klimat. I, I od razu ci do kalendarza dodało też, kiedy są pokazy filmu, kiedy jest premiera, nie w kinie, żebyś nie zapomniał, wiesz. Tak, musiałem to usunąć. <laughs> no właśnie. Dobra, no Dobra, to jak to jest na, na tak. konsoli? Y jedziemy ze Star Warsami. Słuchajcie, no. Ja mam problem z tą grą, ogólnie rozegrałem ją już sporo, sporo naście godzin myślę, że to będzie wystarczająca ilość, żeby trochę o niej powiedzieć i do, dokładnie ocenić. Słuchajcie, no Brak kampanii to jest na pewno uciążliwa sprawa, bo, no niestety nie mamy tam żadnego single singleplayera. Coś, są pogłoski, że w Season Pass jakimś wyjdzie, no ale Season Pass to jest drugi raz kupienie tej gry, więc, no, ja nie wiem, czy się na to skuszę, pomimo tego, że jestem fanem uniwersum. Słuchajcie, to na pewno boli, to na pewno boli, więc mamy tylko ten multiplayer. Mamy multiplayer, który naprawdę, naprawdę, naprawdę wygląda jak multiplayer z Battlefielda to jest dla mnie praktycznie to samo z tym, że po prostu mamy miecze świetlne i no nie oszukujmy się, gra jest dużo prostsza niż Battlefield. Powiem wam, że każda osoba, która po prostu lubi shootery, może spokojnie sobie do tego podejść i spokojnie grać i powiem wam, że będziecie w pierwszej piątce, czy w pierwszej siódemce bo ta gra jest prosta e, niekończące się granaty rzucimy granat, czekamy 10 sekund i respawnuje się nam granat i możemy rzucać co 10 sekund granat jak w e, nie słyszałem o tej grze e, czy na przykład e, e, oczywiście strzelanie e, braki lodu ja e, na początku i sporo moich znajomych również Ech, e, za, za, za, zawsze wiadomo, strzela, strzelamy, ma, koniec magazynka reload. Tutaj akurat nie ma żadnego reloadu, więc byłem przyzwyczajony i cały czas chciałem zrobić tego reloada, ale no nie ma sensu, bo w tej grze nie ma czegoś takiego. więc Ale zaraz, e, ci, zaraz ci słuchacze wytkną, że jest. Jak w momencie, kiedy się przegrzewa broń, masz, przegrzewasz, masz tak, możliwość oczywiście, przeładowania. Ale, tak, jakby no. w sumie jest no, taki reload, nie? E, to, je, to trochę działa na, na zasadzie, jak kiedyś w Gearsach. W Gears tak, of tak, było, tak, żeby w dobrym momencie, tak. E, pyknąć. No, ale A suma wiesz, suma robię... wiesz czemu to zrobili? Bo jakby tego nie zrobili to tak. wszyscy by kurde na napierdalali z pustem i byś miał mapę tak. na różowo nie? <laughs> e, dokładnie do, dokładnie by <laughs> tak było no okej, okay, ale, ale sama opcja e, polega na tym, że no, no, nie ma tego reloadu i... ale co by się i, chciał zmieniać też... w laserze, no człowieku no tak, tak. Wiedziałeś zmieniającego szturmowca okay, okay, magazynek nie, kiedyś. Ja tylko ja tylko wam podaję przykłady dlaczego ta gra jest bardzo casualowa. Dlaczego e, Rafał, który nie ma pojęcia o w, w bo na ogówni nie gra multiplayerowych, myślę, że spokojnie by sobie poradził w tą grę i bawi by się znaczy, świetnie. Właśnie w sensie, w sensie to, nawet właśnie to... Tu mam jedno takie małe pytanie. To no, ja wiem, że może się dużo osób na mnie teraz obrazić, ale nieważne. Słuchajcie, ja mam taką, Ja mam pytanie. Ja się zastanawiam nad tym od momentu, jak ja zacząłem grać w Battlefront. Eee nie było meczu, że nie skończyłem w top 5 graczy najlepszych podczas rundy. I teraz powiedzcie mi, co robią ci ludzie, którzy są na ostatnich miejscach? Bo to jest takie pytanie. Ja, ja mogę ci możesz powiedzieć. może się tak akurat przykład. dołączyli. Do, dokładnie, to jest pierwsza opcja, że może się akurat dołączyli. Druga opcja to jest taka, że ja, ja na przykład parę rozgrywek sobie spamiłem i chciałem strasznie grać tymi bohaterami, tak? Dark Vaderem, Luke'em Skywalkerem, czy, czy tam czy tą księżniczką oleją. Więc... Chciałem po prostu sobie grać gwiazdami i spamowałem sobie te, te, te monetki. Albo ewentualnie chciałem bardzo pola, polatać samolotem, a nie idzie mi to latanie tymi swingami, więc po prostu spamowałem sobie te monetki i znowu próbowałem nimi latać, więc może ci ludzie robią coś takiego. Fakt faktem powiem ci, że w takich pojedynkach jeden na jeden w, w otwartej, wiesz, opcji bardzo często masz opcję jeden na jeden, że widzisz przeciwnika, on ciebie i napażacie na siebie i strajfujecie i tak dalej, to powiem ci, że bardzo łatwo wychodziło mi wygrywanie takich pojedynków, więc no nie wiem, no tak jak mówię, w tą grę mogą grać 12-latki sobie świetnie poradzą, więc może połowa to faktycznie dwunastolatki albo jakieś młodsze pokolenie. Tak czy siak, tak jak, tak jak właśnie Tomek zauważył, jest stosunkowo prosto. I też, I też jak jeszcze Ci się wtrącę na chwilkę, co jest no, ważne i zauważyłem, no, ja się no. będę często wtrącać, bo, bo ta gra mnie irytuje pod każdym możliwym względem, już nie chodzi o same okay. laserki i piu-piu. Słuchajcie, ym, tam są dwa widoki, jeden z pierwszej osoby, drugi z trzeciej jest. osoby i gra całkowicie się zmienia, w momencie kiedy macie kiedy widzicie plecy bohatera staje się łatwiejsze i po prostu nawet nie trzeba przycelować, laserki wchodzą po prostu w headshoty, zauważyłeś to jak grałeś? Nie, powiem ci szczerze, że nie zauważyłem. To popróbuj sobie. To, jak z... Z tym, grałem z tym, że zauważyłem, że chyba te headshoty aż takiego spustoszenia nie robią jak. E, znaczy headshot. chodzi mi ogólnie o sam fakt, że w momencie kiedy gracie z trzeciej osoby, gra jest o wiele łatwiejsza, nie wiem, nie wiem przez to, co jest zrobione, ale też Musiałbym macie pograć, wiesz? No. większe pole widoku, tak? Tak jak macie zwykły Trochę jest, no. karabin, to macie 90% tam ileś stopni, a jak macie włączone z trzeciej osoby, to nawet widzicie, kto jest za, za korytarzem, za rogiem, więc to jest też ułatwienie, tak? A, a, a tak? a tak z ciekawości Tomków fala tak raz trzeciej osoby, czy z pierwszej? A nie mogę się zdecydować, wiesz, I ja skaczę jak debil raz z, z pierwszej osoby, raz z trzeciej, bo ta gra wygląda a, i no. tak, i tak, tu, i tu, i tu, a, dobrze. E, mi, mi osobiście zawsze się grało lepiej z pierwszej osoby e, i... I zawsze lubiłem grać z pierwszej osoby, i dlatego nie testowałem trzeciej osoby tutaj. Tutaj w trzeciej osoby do, dobrze wiesz, że gra się tylko tymi e, bohaterami, tak? Więc. E... Nie, no każdy, każdą postacią, jaką w każdym momencie może zmienić widok. Aha, no to standardowo ona się ustawia, a ja jej nie przestawiałem w żaden sposób, tak? Więc tutaj sobie to zostawiam, że po prostu gram w Battlefronta jak w normalnego shootera, więc chcę widok z pierwszej osoby. Ale nie zwracałem na to uwagi, musiałem to przetestować i wtedy bym ci powiedział, czy, czy faktycznie masz rację. Ale no, może to ogarnę, bo mówi, że gra staje się jeszcze łatwiejsza, chociaż już i tak jest łatwa, więc, więc muszę to przetestować. Dobra, słuchajcie, ja dalej z tą grą, więc tak jak mówię, jest prosta. Mamy dużo możliwości, mamy dużo rzeczy do podblokowania, do odkrywania i tak dalej. Z tym, że pierwsza opcja polega na tym, że żeby odblokować wszystko, potrzebujemy około 25 do 30 levelu. 25 do 30 levelu to wbijamy to w jakieś Dajmy na to około 20, może 30 godzin. Dajmy na to wychodzi godzina na level. E, powiem wam, że mam znajomego, który od premiery gra. Tak nawet dosyć często on już ma wszystko dawno odblokowane. I można powiedzieć, że po tygodniu grania, bo chyba około tygodnia mu to zajęło, e, dla niego już ta gra jest skończona. Bo nic więcej już w niej nie, nie odblokuje, nie odkryje. Bo jest dużo rzeczy do odkrycia, ale one stosunkowo łatwo wpadają i więcej już nie ma i więc całą zawartość dosyć szybko odkrył, to nie jest opcja z, battle, z Battlefieldem, gdzie tego było naprawdę masa tutaj niestety tego nie ma to samo tyczy się map bo o ile trybów mamy naprawdę dużo, bo tam chyba było około 12 13, czy nawet 14 trybów i niektóre naprawdę są bardzo fajne to zawartość czyli mam tu na myśli mapy to jest coś słabego. Jest bardzo fajny tryb, który się który nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale polega na tym, żeby że jedna drużyna broni stacji satelitarnych, w którym druga drużyna musi je przejąć. W momencie kiedy je przejmuje, to ma więcej czasu na ładowanie w ATAT. -AT i są trzy różne fazy czym dłużej to przejmuje tym ma więcej czasu i jedna drużyna ogólnie overall polega na tym że jedna drużyna ma zniszczyć te at, -AT a druga ma ich po prostu bronić i, i no po, po prostu w drugiej drużynie one muszą przeżyć i słuchajcie to jest bardzo fajny tryb to jest taki świetny tryb ale trochę podboju Re, rewelacyjny tryb bardzo świetnie się w niego gra i powiem wam że bardzo dużo osób w niego tra, gra ale co z tego, jak w tym trybie Dla mnie to jest główny tryb tej gry Co z tego, jak w tym trybie mamy tylko Cztery mapy To jest dla mnie Największa wada całej tej gry Spoko, będą w DLC Będą, ale wierzę w jakim Teraz wychodzi na początku grudnia Chyba nawet już wyszła ta mapa Dla tych, co zrobili Co zakupili Season Passa Ale nawet dla tych, co nie zakupili To mamy możliwość ciągnięcia dwóch map za darmo jako DLC Na początku grudnia Więc to jest jakaś tam Fajna sprawa, ale mimo wszystko Tego jest za mało, tych map jest za mało No słuchajcie, na główny, na główny tryb tej gry Naprawdę świetny tryb 20 na, na 20 Są tylko cztery mapy No to, to jest jakieś chyba nieporozumienie przez twórców nie, nie wiem o czym oni myśleli I właśnie to jest największy problem tej gry Gra się w nią mega przyjemnie Gra się w nią bardzo fajnie Tylko, że tego wszystkiego tutaj jest mało nie wiem Naprawdę Wydaje mi się, że gdybyśmy nie stworzyli season passów To ta gra by miała bardzo dużą zawartość Ale ktoś już wcześniej pomyślał No oczywiście musi być season pass W związku z tym wyciął jedną trzecią tych, te, tego wszystkiego Co w niej ma być No i niestety zostajemy z tym Czym zostajemy Więc to jest, to jest właśnie główny powód tej gry Główny błąd tej gry Minus tej gry Zawartość Słuchajcie, gra się świetnie, świetnie gra się bohaterami, każda frakcja ma trzech różnych bohaterów, więc, więc jest to jakieś urozmaicenie, jak nie chcemy grać jednym, możemy zagrać sobie drugim, poza tym jest, jest w miarę całkiem przyjemna rozgrywka, jeśli chodzi o latanie samolotami, mamy dodatkowe tryby, w których możemy sobie latać i tylko latać, i jest to świetnie zrealizowane. Strzelamy do NPS-ów, strzelamy do przeciwników. Powiem Wam, że to jest świetne urozmaicenie od takiego e, cały czas e, napieprzania e, 20 na 20. Więc e, ten tryb jest akurat bardzo fajny. Sprawdźcie sobie e, latanie ich swingami, naprawdę daje dużo radochy. E, muzyka, rewelacja to 10 na 10, i to chyba każdy, kto po prostu ogląda film. Będzie się świetnie wczuł w tej muzyce, no bo to jest to samo, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o grafikę, to jest bardzo ładna, mój kolega mi nawet powiedział, że ładniejsze gry z ładniejszą grafiką on jeszcze nie widział, powiedziałem mu, że mało widział w takim razie, ale naprawdę grafika robi dużo, dużo robi, jest bardzo ładna, jest stałe oni mówią, że 60 klatek, czy jest 60 klatek, nie wiem, czy jest 60 klatek, nie dostrzegam tego, ale na, na pewno jest płynna, naprawdę jest płynna i nie zauważyłem żadnych e, większych dropów. E, I co trzeba powiedzieć, i tu trzeba pochwalić, że w końcu Battlefrontowi, czyli silnik Frost, e, Frostbite 3 bodajże, e, w końcu działa, w końcu działa, nie ma problemów z multiplayerem, nic nie wchodzi pod, pod, pod, pod, pod planszę, nie ma żadnych e, głupich bugów, wszystko działa tak jak powinno, więc w końcu ogarnęli, DICE w końcu ogarnął ten silnik i w końcu można normalnie grać jak ludzie. E, słuchajcie, polecam tą grę każdemu o każdej osoby, która grała w Battlefielda. Myślę, że w Battlefronta będzie się świetnie bawić, pomimo innej koncepcji, pomimo zupełnie innej koncepcji i zupełnie e, no science fiction. Ja mam wielu znajomych, którzy po prostu boją się samego science fiction i oni, a nie, nie, nie, nie będę w to grał, ale wydaje mi się, że gdyby spróbowali na pewno by się świetnie bawili, bo ja pomimo tego, że to wszystko w pewnym momencie jest powtarzalne bo po tych 10-15 minutach czuję się już pewną powtarzalność tego wszystkiego, a mówię zawartość jest stosunkowo mało mimo tego fajnie sobie odpalić to godzinka, dwie dziennie i naprawdę ze znamymi gra się świetnie i myślę, że właśnie Mówi, tak że, mówisz, takim że osobom... pograbisz sobie, mimo tego że jest powtarzalne, tak? to czemu sprzedajesz? <śmiech> ale to jest <śmiech> haskie, ej to jest bezczelne nie no, bez przesady, no, nie będę tu dwóch godzin do jednego bossa, tak? no sorry no, no, no, no. No, no, no, no, no, Destiny. No. A zresztą wiesz, żeby tutaj w Destiny odblokować jedną broń, to muszę zrobić 25 rajdów. Uspokój się, Michał. Ja cenię swój czas. A tu masz wszystkie takie Więc same w, w Star Warsach, czy Star w Destiny? E, tak, znaczy co, one się tam różą wiesz, no, Jedne ma, są bardziej nastawione Na, na ilość, e, ilość e, I mniejszy damage, drugie odwrotnie Jest ich mniej naboi ale, ale za to więcej zadają Więc to są po prostu poprzestawiane słowaki, a bronie wyglądają w miarę podobnie Więc mm, i tak Większość, większość wiesz, gra Słowa gra, no, mało rozbudowana e, e, Znaczy słuchaj, no, no pod tą zawartość e, Powiem ci, że fani Fani i tak będą ucieszeni, na 100% Fani na 100% będą ucieszeni, mimo wszystko osoby tak takie e, mniej, mniej, e, mniej, no boże, mniej. E, mniej, mniej, mniej. Mniej, mniej, mniej, mniej, mniej, niż zero. Osoby, które po prostu e, nie, nie są jakimiś wielkimi fanami Star Warsów, no mogą mieć problem z tą grą, tak? No, mówię, jeżeli lubicie e, Battlefielda, spróbujcie, spróbujcie, powinniście się nie zawieść. Jeżeli e, wolicie bardziej kola, zostawcie Star Warsy, bo to nie jest e, wasz konik wydaje mi się, że fani już dawno grają w tą grę, więc im, im nie muszę polecać tej gry, no bo to jest sprawa oczywista. Więc e, fajnie, że Battlefront wyszedł. Szkoda, że tak mało ma w nim zawartości. Powiem wam, że gdybym nie był fanem, to bym je, tej gry po prostu nie kupił, bo jakimś wielkim fanem Battlefronta, Battlefielda nie jestem. Zawsze wolałem kole. ale ze względu na to, że to Star Wars, to ją kupiłem. Ja, ale A ja, ja, ja jestem Okej. Okay. Ty sobie możesz wolić, co, co, co, co chcesz. Tomku, tobie się. Przyjemnie grało w miarę w Star Warsy. Oczywiście znaczy, ja dostałem tą grę w też w tym jej Access na 10 godzin i pograłem sobie no nie wiem, no maks dwie godzinki i mhm. to co mnie odepchnęło to właśnie to o czym mówiłem, ta gra jest za łatwa. Po prostu nie, no widzia, jest, nie jest. widziałem najmniejszego sensu w tym, żeby w to grać, bo e, grałem w Battlefielda czwartego, czy tam trzeciego i poprzednie części, tak samo w Call of Duty, ja swego czasu grałem online non-stop praktycznie po 5-6 godzin dziennie. E, tylko w tryb multiplayer i głównie trzymało mnie w w tej grze to, żeby stawać się coraz lepszym, żeby ściągać ze snajperki jednym strzałem, headshoty i tak dalej. Tutaj ja wchodzę i mając grę praktycznie pierwszy raz włączoną na konsoli, pomijając betę, ja ląduję na pierwszych miejscach, więc kurczę, no coś mnie tutaj tak no, nie zachęcało no tak, tak, do dalszego tak. grania. Poza tym, no... nie wiem, czy źle zrobiłem, ale włączyłem taki tryb, jak tam jest z ta, pogoń za bohaterem chyba, tak, że, że Grasz, cała, banda, no? cała banda na ciebie leci, a ty musisz się bronić, jesteś leją, tak lukiem jest. albo innym. Tak, tak, I słuchajcie, tak, tak. najgłupsza rzecz, jaką ktokolwiek wymyślił, nie liczy się, ile ty zadajesz demedza temu temu bohaterowi, tylko liczy się ten, kto ostatni odda końcowy strzał i wtedy on przyjmuje rolę bohatera. No słuchajcie, ja chyba z sześć albo siedem meczy próbowałem. Yy, żeby chociaż tylko dostać, dostać chociaż raz możliwość pogrania tym bohaterem, tak? W momencie, kiedy dostałem tą możliwość, no to zabiję trzy, trzy, inne postaci i mnie już ściągnęli, więc kurczę, no, ten tryb jest całkowicie nieprzemyślany, a mógłby być czymś ciekawym. I oprócz tego kurde, żałuję, bardzo żałuję, że tam nie ma jakiejkolwiek formy single, kampanii dla jednego gracza, nawet na te głupie trzy godziny, bo bawiąc się w trening tymi, tymi, z racerami, tymi, tymi, nie wiem jak to się fachowo nazywa, Tymi motorkami w lesie. No Kurczę, kremi, no. ale to dobrze wygląda. No. Jakby była najgłupsza kampania, to, to po prostu, no i tak by też tak, tak, tak, dłużej tak, mnie przy tej grze przytrzymało. Ale w tym momencie jestem świeżo po, po obejrzeniu wszystkich filmów Star Warsów, jak się pochwaliłem na początku, klimat jest naprawdę. Identyczny jak w filmach, to jest po prostu dla fanów to jest świątynia, według mnie, i oni będą w to grali. Ja czy znowu wrócę do tego Battlefronta, chociaż na pół godzinki, mimo że mam za tą grę praktycznie za darmo, jej access, powiem ci, że nie, bo mnie w tej grze nic nie trzyma, tak to. Ale wiem, że to jest coś dla ludzi, którzy się od Call of Duty odbili, bo dostali od razu na start 15 razy po dupie, i też, e, na przykład, odbili się od Battlefielda gdzie trzeba 10 minut biec do pierwszego, lepszego czołgu, który. Jak ci ktoś go sprzątnie, myślę, że to jest coś pomiędzy i na pewno będzie miał dużo fanów. No zobaczymy, jak tam pójdzie ta cała polityka DLC i tych dodatków, no, no, Przekonamy się tak. tak. Ja jeszcze na koniec powiem, że jeden, jeszcze mnie wkurzała jedna rzecz, że te monetki cały czas rozpanują się w tym samym miejscu, więc jeżeli wiecie, gdzie na przykład pojawi się monetka z, ze statkiem, to po prostu co 30 sekund tam zaglądacie, albo co minutę i ona się tam pojawi. Powinna być to ba bardziej, powinno być to bardziej randomowe. Przynajmniej moim zdaniem. Ale tak to, tak jak mówię, Gierka jest, jest do polecenia fanom Batyfa. powiedz Warsa, mi jeszcze jedną rzecz. A reszta niech ucieka. Powiedz mi no? jeszcze jedną rzecz, bo jak była beta, to dosyć mocno jechaliśmy na kwestie balansu w, w tej bitwie na hot, gdzie, gdzie, gdzie no nie dało się praktycznie rebelią wygrać i, i gdzie zawsze czy tam 40% czy, czy 80% z zachowanym życiem, ale jednak ATAT wygrywały, tam dochodziły do swojego miejsca. Ograłeś no, no, pewnie tam, tą misję, bo jest tak, tak. wiele razy. Jak to teraz Właśnie tylko, tylko to gram praktycznie. Tak. Po, po, powiem Ci, Rafale, że nie, nie, nie. Balans został wyrównany. Powiem Ci, że nawet to łatwiej rozwalicie z tego ITIT it niż się nim bronić. E, masz na przykład mapę w lesie, w której tych IT-IT nie jest dwóch, tylko jeden. Więc e, to też troszeczkę inaczej wygląda. jest no, w no teorii, nie, Ale właśnie chodzi mi o łatwiej. porównanie na tamtej mapie konkretnej, która była w becie, bo oni wiesz obiecywali, e, że becie, becie, nie? i w, Znaczy z tego, czekaj, w becie wydaje mi się, że była ta śnieżna plansza, tak, ale nie była, jestem bo Była ta śnieżna, dokładnie. Więc jeżeli chodzi o tą śnieżną planszę, to to zostało, znaczy wydaje mi się, że w dalszym ciągu na tej śnieżnej planszy łatwiej się, się broni tym IT, it ale mimo wszystko e, bym był za stwierdzeniem, że jest w miarę to wyrównane, no, Bo może faktycznie na tej planszy minimalnie jest łatwiej, ale ogólnie w całej grze wydaje mi się, że jest to w miarę wyrównane. Tak, to jest moje stwierdzenie, więc dobra, zamykamy Star Wars, tak jak mówię, dla fanów Battlefielda i Star Warsów, a reszta niech ucieka gdzieś dalej, tak mi się wydaje i kto tam powstał ostatnio Tomku? No Lara sobie powstała i no, na Xboxa wstała i kurczę, ładnie wstała, bo, bo to jest bardzo dobra gra. Tylko powiedzmy sobie jedną rzecz na, na starcie, jeżeli graliście w poprzedniego Tomb Raidera, no to można powiedzieć, że graliście też i w tego, bo to jest praktycznie kopia. No to jest jeden do jednego zrobione lepiej, więcej efektowni, tak? Ej, ale, ale ale, ale no, aha, no dobra, no. Ok. No ogólnie, Ogólnie jest wrażenie, że naprawdę uczestniczycie w jakiejś takiej większej przygodzie. Tak, Czuć, że, że to już nie jest taka malutka, biedna Lara, którą każdy tam napierdziela, próbuje gwałcić albo inne rzeczy się z nią dzieją brzydkie. Tutaj już czuć, że ona ma jakieś tam doświadczenie, już troszeczkę się nauczyła no i, i, i już powolutku przypomina tą starą Larę, którą, którą znamy z pierwszych, oryginalnych części. Eee, no, standardowa historia, to jest kopii w Clayton Bride'e. Po prostu... Taki bardziej, bardziej spokojny Uncharted, tak Jest jakiś grobowiec, musicie coś znaleźć. Znajdujecie tam jakąś jakieś fajną mityczną legendę, próbujecie ją znaleźć, no i się wszystko pierdzieli i tak dalej, i tak dalej. Tak? No to jest sprawdzona formuła i się wcale nie dziwię, że oni to zmienili. Bardzo, bardzo fajnie się w to gra i dzięki te, te zastosowaniu te, te takiego po prostu schematu no to możemy odwiedzić parę, parę różnych ciekawych miejscówek. Tak, są, są ogólnie całość się dzieje w klimatach takiej zimy podczas podczas w górach i tam inne takie rzeczy, ale też też zobaczymy na przykład etapy z piaskiem tak jakieś takie bardziej pustynne, jaskinie trochę trochę etapów jest też z roślinnością, więc no jest ciekawie nie idzie się nudzić, zresztą sami wiecie w poprzednim Tomb Raiderze była taka technika zastosowana, że, że w momencie kiedy zaczynaliście się nudzić schematycznością tej gry to gra serwowała nam jakąś nową mechanikę albo jakąś nową broń, która zmienia praktycznie um, już wykle, wyklepane schematy. tak? Tutaj jest to samo zrobione, a nawet poszli dalej, bo, bo w momencie, kiedy podnosicie jakieś, załóżmy powiedzmy sobie, tam butelki, jakieś puszki, to możecie w biegu tworzyć z, z tego jakieś inne przedmioty, na przykład z otwartej puszki w połączeniu z jakimś tam, powiedzmy sobie minerałem, tworzycie granat dymny i możecie to rzucać. Jeżeli nie stworzycie tego granatu, no to możecie zastosować tą zwykłą puszkę jako, jako wabik dla przeciwników i no, są takie świeże świeże patenty w mechanice Tomb Raidera, co co jak najbardziej na plus. tak? Różnorodność też jest sposobów na eliminację przeciwników. No, widać troszeczkę, że postawili tutaj tak bardziej zależały na, na cichym eliminowaniu gości, bo, bo jednak masz pięć tej sposobności a na, na to, żeby ich zabić po cichu, ale jakoś jakoś mniej jest ta gra brutalna, jeżeli w porównaniu do poprzedniego Tomb Raidera. Tak, tam, jak zresztą pamiętacie, tam były sceny, że po prostu ona podżynała gardła, tak waliła jakąś tam pałką prosto w głowę. Podczas śmierci były jakieś różne drastyczne sceny, jak ona ginęła. Tutaj jest troszeczkę tego mniej, tak, troszeczkę jest grzechem, chociaż się dziwię, no bo gra jest od 18 lat, więc więc tak, tak zauważyłem dziw, dzi, dziwną sprawę, jeżeli o to chodzi. Świat jest tak samo, bardziej otwarty niż w pierwszej części. Chociaż muszę przyznać, że bardziej się tak lepiej bawiłem w tych sekcjach korytarzowych, tak podczas zwiedzania grobowców, których jest tym razem więcej niż w pierwszej części. Podobno to był jakiś wielki zarzut fanów w porównaniu do poprzedniego Tomb Raidera. Tutaj jest tego więcej. I też jest fajne to, że one są takie opcjonalne, więc nie trzeba, nie trzeba ich przechodzić, żeby jakoś tam popchnąć fabułę do przodu. Nie. Możemy je robić albo, albo po prostu iść dalej z fabułą. Ogólnie gry skończyłem, linię fabularną skończyłem w ciągu 11 godzin. Można spokojnie do 10 godzin zejść, więc, żeby ktoś uzyskał praktycznie 100% z tej gry, spokojnie musi jakieś 20-30 godzin sobie zarezerwować, tak? O tworzeniu przedmiotów już troszeczkę wspomniałem. Ogólnie tam jest masa zbierania, masa, masa tworzenia. Możecie każdą broń ulepszać, zmieniać łuki tam lepsze, nowe. No i jest tego masa, jest tego masa. Oczywiście nie musicie tego robić. Hmm, e, sobie... Tomku, e, tomku czytałem, że e, jako, jako minus jest bardzo nudne zbieranie tych wszystkich surowców czy to jest nudne faktycznie zbieranie tych surowców czy to jest wiesz o Boże muszę zebrać to i, i chodzisz i szukasz i, i, i może się to znudzić troszeczkę, czy znaczy, wiesz i, co, ja tak na początku i, gry jak grałem to no. właśnie miałem manię zbierania wszystkiego a może się przyda na później tak? e, w, w w trakcie połowy już, powiedzmy sobie, gry całkowicie olałem to zbieractwo i gra mnie w ogóle do tego nie przymuszała. A jeżeli A. dla kogoś jest nudne podejście do krzaka i wciśnięcie krzyżyka, no to coś jest z nim nie tak. Według A, mnie jest, okay. jest, jest, jest w granicach normy to. tak e, Możesz tworzyć, na przykład jak zbierzesz jakieś rzeczy, to możesz tworzyć inne inne typy amunicji, tak zapalające, jakieś trujące i to jest fajne. I w późniejszych etapach gry rzeczywiście, jeżeli chcesz mieć te dodatkowe naboje, no to te trzeba troszeczkę pozbierać tych pierdółek ze świata, ale tak to jakoś jakoś to nie jest nachalne Aha. ogólnie no Lara się porusza lepiej e, wiecie co, Lara się porusza tutaj skacze i w ogóle wszystko robi lepiej niż w Asasynach. takie mam wrażenie, Płyni to działa fajnie to działa Ym... znaczy wiesz Lara nie wychodzi co roku więc wiesz no tak, ale widać, że to już jest druga druga gra od, od, od tego dewelopera i kucze robią lepiej to niż niż ta Assassin, tak? no, no praktycznie fakt faktem jest tam bardzo dużo skryptów, ale ogólne wrażenie sprawia takie, że że płyn jest naprawdę Lara się płynnie porusza i tak samo widzę, że dużo pracy włożyli w tą postać Lary, bo jakakolwiek animacja wspinania się, pływania, skakania jest to wszystko praktycznie dopracowane no, włosy też włosy też tak jak w porównaniu do, do poprzedniej edycji gdzie mm -hmm. mieliśmy ten cały system Thres tre, czy jakoś to się tam zwieja nie wiem, to na Playstation 4 mieliśmy to i na komputerach na trójce tego nie mieliśmy, tutaj mamy to i, i włosy wyglądają naprawdę naturalnie no i tak na plus też trzeba grafikę zaznaczyć, bo wszelkie efekty światła, jakieś efekty śniegu, piasku, no to jest pierwsza, pierwsza klasa po prostu. Tam śnieg zachowuje się jak, tak naturalnie, że już chyba bardziej naturalnie zachowywać się nie może. Ale jeżeli już jesteśmy przy grafice, to powiem Wam, że są momenty, że widać, że Xbox już nie wyrabia. Tak? Głównie chodzi mi o doczytywanie się w tle cieni różnych drzew. Jest, jest ten przypadek, który mówiliśmy podczas Halo Piątki, że widzimy znaczącą różnicę pomiędzy modelem w niskiej jakości a potem jak on się szybciutko zmienia w ten, w ten troszeczkę wyższy no i jak już troszeczkę godzin z tą grą spędzicie to zaczniecie to pewnie dostrzegać, ale pomimo tego no, grafika to jest pierwsza klasa jeżeli chodzi o gry na Xboxa też troszeczkę minusów można się przyczepić do detekcji skoku, bo, bo nieraz miałem taką sytuację, że idealnie wycelowałem w, załóżmy jakąś drabinkę i mimo to skrytnie zadziałał po prostu i wpadłem w przepaść, trzy razy mi też się gra zawiesiła do takiego powiedzmy sobie totalnego restartu konsoli, tak po prostu musiałem wyłączyć konsolę, włączyć ponownie żeby, żeby po, pograć sobie dalej no i co tu jeszcze mogę takiego powiedzieć no troszeczkę jest za mało nowości jak dla mnie względem poprzedniej właśnie części i te etapy, jeżeli chodzi o etapy w śniegu, o których powiedziałem e, ogólnie sprawiają wrażenia takich troszeczkę brzydszych niż, niż początek gry, gdzie jesteśmy akurat w takim klimacie bardziej ciepłym gdzieś na jakiejś pustyni fajnie to wszystko, fajnie to po prostu wszystko wygląda jest też troszeczkę mniej zagadek logicznych e, polegających na, na, na fizyce w grze, żeby coś przestawić, żeby coś ruszyć tak jak to miało miejsce w tym, w tym, w tym pierwszym Tomb Raiderze tutaj tak, tak powiedzmy sobie troszeczkę tego mniej było no i od, od połowy gry praktycznie zaczyna się robić z, z Tomb Raidera taka prawdziwa no, strzelanina, tak? No to jest ten przypadek, że do połowy wszystko jest fajne, potem żeby utrudnić albo wydłużyć grę, po prostu ładują nam pod nogi tyle tyle ludzi takie mięso armatnie po prostu ogólnie jak dla mnie 8 na 10 8,5 na 10 i, i no i polecam tą grę, bo bardzo fajnie się przy niej bawiłem, praktycznie na raz skończyłem całą, zajęło mi to 2 dni no i, i, i w sumie tyle. Mhm. Tomku, mówiłeś poprzednio, jak mówiłeś o Halo 5, mówiłeś, że to nie jest System seller Czy nowy Tomb Raider jest System sellerem czy też nie jest? Wydaje mi się, że jest, jest. Naprawdę to jest, jest, jest taka, taka, taka przygoda, jak swego czasu Uncharted sprzedawał playki playki trójki, to tak myślę, że, że no, wielu ludzi czekało na tego Tomb Raidera, tak? Mhm. Okay. Czy twoim zdaniem powinniśmy czekać rok na tą grę i spróbować ją na PS4, czy za rok, jak już dostaniemy nowego Uncharted'a, to możemy sobie e, podarować? I właśnie to jest to, że, że wiadomo, że dostaniemy bardziej płynnego, ładniejszego i w ogóle i ojojoj, bo PlayStation jest mocniejsza grę, tylko, mhm. że w międzyczasie wyjdzie Uncharted i myślę, że nie będzie co już tam zbierać z Tomb Raider'a w tym momencie. Mhm. Ale ale no tak właśnie. jak jeżeli ktoś nie lubi Uncharted. W sumie to są dwie identyczne gry, można powiedzieć, ale dobra, z jakichś tam powodów nigdy w Uncharted nie zagra, nie grał i w ogóle to myślę, że jak najbardziej musi czekać na Tomb Raider, bo no kurczę, jest naprawdę zacna gra. Ja, ja myślę, że po prostu musisz zacząć grać w Uncharteda i tyle. Tu, tu nie ma innego wytłumaczenia. E, dobra, myślę, że o Tomb Raiderze e, tyle, jak słyszycie. E, Tomek jak najbardziej poleca. Tomku, ja jeszcze na końcu jedno pytanie. E, jak multiplayer nie ma multiplayera i bardzo dobrze, bo ja nie jestem fanem multiplayera w tym stylu, jak załóżmy jest w The Last of Us, był On w ogóle, z tego co pamiętam, to on w tamtym Tomb Raiderze praktycznie nie działał, tak wiele tam było, jakiś tam niedoróbek tak, czy coś. Tak, tak. Chociaż, chociaż mu mówię, patent z pułapkami na planszy mi się bardzo podobał, bo nigdzie tego już nie zauważyłem i to było bardzo fajne. Wiesz o co mi chodzi, Tomku? Odpaliłeś w ogóle ten multiplayer? Ja zrobiłem wszystkie pucharki w tym multiplayerze łącznie z 40 levelem, który zajęło mi ponad 20 godzin. E, wow. wow, no a piwa mimo tego, że fakty fak faktycznie multiplayer był bez szału, ale akurat y, samo zaparcie. Ale y, opcja z, y, z pułapkami. A tak, bo, nie, nie, bo, bo ty jesteś ten. Bo ja jestem tofichanty. ten, tak. Ale opcja z. To pu... ten. Y, y, y, y, nie przerwaj mi. Okej, okay. jestem Trophy Hunter, nieważne, nie gram w Destiny, bo jest beznadziejne, ale... E, no to w Tomb Raiderze, jak będziesz grać, trochę się namęczysz, bo kończąc, kończąc grę miałem tylko 16 pucharków na 100 i 310 punktów na 1000 możliwych, więc... E, Samo... to, Tomku, nie mam Xboxa, więc nie będę w grał. Ale ja mówię, jak na PlayStation wyjdzie. Jak na PlayStation wyjdzie, to też nie będę grał, bo to wyjdzie po roku, czyli ja już... Wiesz, ile gier wyjdzie za rok? Będziesz grał, przypomnij moje nie. słowa, będziesz Dużo. grał w grę, tak? Kurde, masz, ale jesteś hamem. Nie, ej, <laughs> nie mów tak. Wy Cię zabije. Dobra, no nieważne, no mniejsza o to. E, Okej, okay. więc Tomb Raider nie ma multiplayera, więc 2 na 10. E, Okej, okay. więc myślę, że dobrze się stało, że się go w końcu pozbyli. E, Fakt, faktem, motyw z połapkami to była jedna rzecz, która mi się podobała w nim. Więc jak słyszycie, drodzy słuchacze Tomb Raider, jak najbardziej polecenia Jeżeli macie Xboxa One, to obok Forzy Musi stanąć Będziecie grać w grę Tom Dokładnie tak, na Sylwestra e, Słuchajcie Jedziemy do tematu głównego e, Nasz gość e, Michał Grał w Fallouta 4, zrecenzował tak. to na Pad portalu więc ma na ten temat najwięcej do powiedzenia więc Michale, jak Ci się ja myślę, podobał? Ty, ty, ty, ty też grałeś. Okej, okay, ale, ale chcę Ci oddać głos, bo mówiłeś najmniej, więc ee, no, Michale... No, to wasz podcast, nie? No, Okej, okay, dlatego Okej, Ci teraz głos. Gość ma pierwszej, już, dobra. Dokładnie tak, <laughs> więc e, Michale, jak ta fala 4? No, fajne. No, ogólnie na liczniku na chwilę obecną mam ponad 3 dni yy, i nie skończyłem wątków obronnych. doby, Czyli 72, 72 godziny yy, gry, tak? 10 na 10 goty polecam. No i to było Dzie no, Dziękuję, to... Dobra, 48 40. bezimiennych. E Hej. Dobra, nie, ej, to nie, ja nie, zrobię nie, jeszcze... tak. Michał, powiedz mi, dlaczego zrobiłem błąd kupując Wieśka, a nie falauta mając to i to do wyboru. Ale jak to jest nie, Ale dobra, konkretne pytanie. Ja, nie... ja wiem, że jest dobra, no, no, bo... ale... Powiedziałeś goty, tak? Czyli game of the year, czyli dla ciebie, Michale, lepsze niż Wiesiek. E, tak, ze względu na to, że osobiście. To, to jest uwarunkowane bardzo moimi osobistymi preferencjami odnośnie gier. Ponieważ e, ja e, nie przepadam za klimatami fantazy. Bardziej pasuje mi klimat właśnie dobra. No dobra, X. to jest dla mnie plus. To... Ej, nie wtrącaj się. To, to było dobra, moje to... pytanie. Okej, okay, nie, nie, nie, ale, ale to, to Michał będzie ci teraz na wodę Michale, odpalaliśmy grę, odpaliliśmy wszyscy w trójkę, bo Rafał nie grał I słuchajcie, czy nie mieliście wrażenia, jak odpaliliście, jak zaczęliście grać tą pierwszą godzinę, że to jest to samo? Jak trójka? Bo ja odniosłem takie wrażenie, że... A ja nie, no fajnie, bo, nie, bo niebo było niebieskie No ale wiesz o co mi chodzi, wiesz, odpalasz i praktycznie tak no, tak jakbyś miał, nie wiem, dobrą nową aktualizację albo dodatek do Fallouta. I tak odpalasz i tak no, wszystko po staremu. No trójki nie widziałeś chyba jak wygląda. Znaczy, ale... <głoslery> no Boże, Coś może Boże, uciekłbym, przestraszyłbym się jej. Ale nie, nie miałeś takie wrażenia, że, że, że, że wracasz do domu? No szczerze powiedziawszy, to nie będę ukrywać, ale y, wszystkie prawie... Praktycznie fallouty trójwymiarowe mnie ominęły. Niestety. Czyli nie grałeś w trójkę? W trójkę nie grałem, grałem w New Vegas. No dobrze. I to, to też nie niedużo, no. bo, bo strasznie, mnie, no. strasznie mnie odpychało właśnie to, że w trójce masz taki, taki wiesz, tak na zielono wszystko, a w New Vegas takie pomarańczowe, żółte, coś takiego. I to to nie wiem, jakoś mnie a, tak odpychało to, że w, w, takich kolorów prawdziwych. W Oblivionie masz wszystko żółte, a w Skyrimie wszystko szare, no to każda gra wiesz, tak. nowy kolor. Dokładnie. No wiesz, no ja rozumiem, że może Bethesda eksperymentuje z paletą, paletą Barw, ale... Nie, no ale no, tak, no tak, tak nie, na poważnie to Krystian, to, to wiesz, ja wiem o co ci chodzi, że, że, to, że to praktycznie jest Fallout 3,5, ale tak naprawdę to jest taki styl tych gier i tak dobrze właśnie specjalnie wspomniałem o Oblivionie, bo tam tak samo się gra zaczynała, tak? Byłeś w więzieniu, wychodziłeś z więzienia, widziałeś wielką mapę i mogłeś iść gdzie tylko chciałeś, tak? Skyrim tak samo, jedziemy, jedziemy w konwoju, jest jesteśmy więźniem, uciekamy, mamy mapę, możemy iść gdzie chcemy. Fallout trójka tak samo, New Vegas tak trójka, wychodzimy na polane, możemy iść gdzie chcemy. Tutaj jest to samo i to jest najpiękniejsza rzecz, jak według mnie, jeżeli chodzi o ten typ gier, jeżeli chodzi o Fallouta. Bo co byśmy nie powiedzieli, czy ta gra jest słaba, czy ta gra jest dobra, czy inne, bo ta gra ma wady, ma ogromne wady, ale słuchajcie, jeżeli ja sobie uznacza, zaznaczam jakiś punkt na mapie i mówię sobie, idź tylko kurwa tam prostej linią, idź tam i nigdzie nie zachodź, bo bo trzeba i spać, bo już jest późno, a ja idę i po 10 minutach patrzę po prawej jakiś bunkier i w mojej głowie już jest e, pytanie, kurde, a co w tym bunkrze jest? I w tym momencie znikam na 3 godziny. No to to, to jest taka gra po prostu. No jest, jest, jest, jest. No, Właśnie dokładnie. słuchajcie, bo ja, ja tak mam pytanie, bo wygadaliśmy, wiecie, była przed premierą jakieś, jakieś tam padały hasła, nie? Ktoś tam rzucił, że można w 11 minut zrobić speedrun'a od, od, krańca mapy na, na, drugi przez, po, po ukosie, że tak się wyrażę, no tam komentowaliśmy, że, że Jestem ciekaw, w jaki sposób, skoro po obu, obu górnych, obu bokach po prawej stronie jest sama woda. No, no to może z drugich boków, nie wiem, w każdym razie, no, że przebiegnięcie mapy faktycznie tyle zajmuje. No i, i wiemy, że yy, nie wyglądało to temu powiedzmy, nie wydawało się to zbyt dużym obszarem, ale potem się okazało, tak? Znaczy, wiesz, z tego co słyszałem, to na przykład w Skyrimie masz chyba 13 minut na przejście całej mapy, a tak się zachwycają, rzeki to jest wielki znaczy, świat. To, to, to, jest, to jest prawda na pewno, bo i wiesz, patrząc nawet, ja, ja sobie porównuję do Metal Geara, którego już wiesz, pod każdy kamień zajrzałem, no i Właśnie, kurwa, tam są same kamienie, nie? Tam, wiesz, po horyzont z jednej strony, po horyzont z drugiej masz, wiesz, same skały i piasek. A tutaj, wiesz, wchodzisz do jednego budynku, walisz trzy piętra do góry, pięć pięter na spód i jeszcze tam pod spodem masz jakiś bunkier, wiesz, pod szpitalem, nie? I, I to, to, to jest na pewno no tak. dużo, bo wchodzisz do jednego budynku, trzy godziny cię nie ma, zanim tam wszystko ogarniesz, dopiero wychodzisz i, i, kurwa, kolejny budynek, kolejny numer, wiesz, znowu cię wciąga na godzinę, nie? I, i nie możesz zrobić tego speedruna, no... Znaczy... znaczy możesz, jak, jak, jest, jak, jak kompletnie to wszystko dookoła. No dookoła. I... Tak, i jesteś w ogóle. Nie, w ogóle się nie wczuwasz w grę. Wtedy okej, okay, biegniesz, 11 minut, super, no, przebiegłeś całą to, mapę. I co dokładnie, teraz? Dokładnie, bo ludzie mówią, że to tak samo, że fabularnie to, to jest najgorsza część i w ogóle ta, ta, ta fabuła jest słaba. E, tylko, że o fabule wam za dużo nie powiem, bo jestem praktycznie druga tylko misja tutaj. Michał jest dalej, ale słuchajcie, w momencie, kiedy ja wchodzę do tego bunkru, którego już sobie upatrzyłem, e, tam praktycznie każda, każda rzecz opowiada historię, co w tym bunkrze się działo i co się stało tam to. To się tak fachowo nazywa, no. to jest environmental story czy jakoś takoś. Słuchajcie, tak, tak, tak. w momencie, kiedy podchodzicie do drzwi, patrzycie, że jest siekiera wbita w drzwi. Podchodzicie do bliżej tej drzwi, patrzycie na dole leżą dwa trupy, z czego jeden nie ma ręki a idziecie dalej, patrzycie, ręka jest, znalazła się od tego trupa obok jakiegoś zabitego psa z kośmi. Już w waszej głowie tworzy się jakaś historia, co tu się mogło mniej więcej dziać, tak? I w każdej miejscówce obojętnie do jakiej wejdziecie coś takiego znajdziecie i sami sobie tworzycie praktycznie fabułę, historii tego świata, dopowiadacie sobie. No tak, ale no w tym, z tego co słyszałem, Bethesda jest właśnie bardzo dobra. No takie, takie małe smaczki, które się pojawiają w wielu miejscach, tak naprawdę. Już nie mówię już tutaj o easter eggach, bo tego, tego to już w ogóle ma, tam podobno jest od cholery. Chociażby nawiązanie do, do szczęk, gdzie gdzieś tam na środku jakiegoś jeziorka leży pół zatopiona Um, łódka I, no wiadomo zamiast, zamiast tam rekina jest jakiś zmutowany delfin no i leżą zwłoki i leży obok nich jakaś tam bandama To ma, ma nawiązywać właśnie typowo do, do danej postaci, która została zaatakowana przez, um, przez rekina właśnie w szczękach, także no, tego jest od cholery. no mi, mi co się osobiście bardzo spodobało to jak zajrzałem do jakiejś chaty a tam nagle, wiesz, zwłoki kolesia, obok tam jakieś, jakieś te dżety, psycho, wygrzewy i tak dalej. No a kolej zażygany leży w kącie, nie wiem, martwy. Koleś po prostu prze, przedawkował. Także no jest tego sporo, a już nie mówiąc o tym, że każdy terminal tak naprawdę też, znaczy może nie każdy, ale w większości, większość, większość tych terminali ma w sobie dodatkowo jeszcze historię opisaną także to już w ogóle jest tego od i co najważniejsze to się bardzo bardzo fajnie, fajnie czyta bo na przykład porównując do takiego Wastelanda dwójki, gdzie też był podobny zabieg że wiele, dużo fabuły mieliście właśnie w takich logach, książkach i innych terminalach, to tam to się ciężko czytało, tutaj jest to tak fajnie fajnym prostym językiem powiedzmy sobie napisane, że chłoniecie to praktycznie no nie zmuszacie się do czytania, tylko sami jesteście ciekawi co dalej no co dalej, co dalej, jakiś tam gościu miał przyjąć transport jakichś tam więźniów nie i się zmienia kartka i dalej czytacie, że ci więźniowie zaczęli się buntować i, i kurczę, no, czyta się to super, a potem wchodzicie do danego pomieszczenia i widzicie rzeczywiście, że, że to co było napisane w terminalu ma odzwierciedlenie w otoczeniu. Tak? I dobrze jest wykonany ten, ten his, jakby odzwierciedla historię rozkład pomieszczenia tam co jak zadbali o design te wszystkie elementy. A projekt, powiedzcie projekt, mi projekt Powiedzcie mi, na jakim poziomie trudności gracie? Ja lecę normal głównie. Tomek? Ja sobie tym razem wziąłem na, na trudny poziom, bo właśnie chciałem się tak bardziej wczuwać w tego jednego ocalałego z waluta, który, który wyszedł na, na, na pustki, tak, no i są miejsca, gdzie po prostu dostaję po dupie od razu, ale to przez to, że po prostu zawędrowałem w nieodpowiednim momencie, nie w tym czasie, w którym tam powinienem pójść i hmm. nie mam statystyk, nie mam odpowiedniego wyposażenia powiedzmy sobie i dostaję po dupie, i muszę resetować grę, a wczytywać save'a i tu też rada dobra, no nie bójcie się sejwować, sejwujcie kiedy tylko macie możliwość. tak, tak. Tak, to już, to już też wpadłem parę razy. I to nie ze względu na to, żeby właśnie się się uratować, jak jak coś się stanie złego, bo po, po pierwsze ta gra ma dużo bugów, naprawdę ma niedoróbek czasem takich, że fabuła potrafi nie pójść dalej, bo jakaś postać się gdzieś zawiesiła albo coś takiego, ale mm. też sejwujcie długo, bo w momencie, kiedy się znudzicie już falautem, to zacznijcie się nim bawić, tak? Wymyślacie jakieś rzeczy, wybijcie całą osadę, którą stworzyliście, zacznijcie strzelać do NPCów, no po prostu tam są takie różne powiązania, taka swoboda jest tych, tej grze, że na wiele razy Was zaskoczę to. E, tak, e, zgadzam się kompletnie e, z Tomkiem. Powiem Wam, że ja dobra, sobie. E, tak, ja... W cel, no dobra. No. E, pytanie: Czy ktoś z Was wie, może, czy e, po skończeniu fabuły można dalej sobie tam biegać i tak dalej? no To ci za jakieś 4 miesiące opowiemy na pewno o tym, z, jak już skończymy nie, tą fabrykę. Z, z, z tego co mi się. Może. Nie, nie, z tego co mi się wydaje, będziesz miał taką możliwość. A to no to nie tak jak w każdym, bo, w każdym w było. Bo w, Tak, w poprzednich częściach było coś takiego i normalnie po. po znaczy, mnie, mnie trochę martwi to, że jest maksymalnie 50 level do wbicia, a aktualnie mam chyba 44. No, no w... Słuchaj, no, powiedz mi e, Michale Ile już grasz w tego Fallouta no, Mówię ci, że mnie mam ponad 3 dni Aha, na Czyli chcesz mi powiedzieć, że zagrałeś już 72 godziny No ponownie. No to ile ty byś chciał, żeby ta gra m, m, Zajmowała Ile wlezie no, słuchaj, ja, myślę, ja się że, ja się, ja za, się, za ja się że, bawię Okej, ok, no, ale myślę, że za 230 zł 72 godziny w grze No to ee, wow, Chciałbym to... zauważyć, że ja nie wydałem 230 zł, tylko 550 Heee. No dobra, to Bierze, masz, boj, masz, tyż, masz, masz... Dobra. A, a graz z tym na łapce. Właśnie. Y nie bo tam podobno jak aplikację tą, co masz zainstalowaną to w tym, w tym Pip-Boyu, to, to tam jakaś jest funkcje, które mogą ci zdalnie tam, nie wiem, mapy z gry otwierasz czy coś tak, takiego, Tak, możesz, nie? z tym, że wygodniejsze jest to, kiedy pauzuje ci się w ogóle cała gra na, na ekranie telewizora. No, ale ja myślałem, że jak jesteś takim fanem, to kurwa siadasz sobie w jakimś wiesz, worku na śmieci z tym na łapie, tak, wiesz, wiesz odrzymasz od taki stój niebieski, nie? I te 72 godziny, to rozumiem, że było bez przerwy, bez prysznica, bez niczego, wiesz, w <laughs> nie ty wolnego nie, nie miałem. Dobra, dobra. Nie, ale, ale e, powiedz mi, Michale, opłaciłaś się ta kolekcjonarka ogólnie? Kupiłbyś ją jeszcze raz? E, nie wiem, mi się podoba osobiście. Aha, czyli czyli nie, nie są to wydane pieniądze. W błoto. A powiedz mi, czy Season Pasa do tego dostajesz przynajmniej? Nie. O Boże, a grę? Tak, grę dostałem, przecież gram, tak. Nie, no, ale okej, okay, ale są, są, są takie rzeczy, że dostajesz, ale bez gry. Bo nie widziałem wiem, na przykład w fotce. <głos> okay, ale, ale widziałem nawet, chyba że był jakiś pakiet z falautem, bez falacza. Dobra, Krystian, weź to i ja tam zobacz, czy ci DLC nie leci do Battle, battle Dudi, ale jesteśmy w jednym fajnym momencie, właśnie e, o, chodzi o ekwipunek. Jezus, powiedz mi, Michał, czy ty. Pierdolnik og... jest straszny, powiem wam. Straszny. O Boże, kurde, Pierdolnik to jest, jest chyba najgorszy, najgorsze, najgorszy ekwipunek, jaki ja widziałem FL, w dokładnie. grach RPG. No, powiem wam trzy takie przykłady, które mnie do, do, doprowadzają po prostu do agresji. Słuchajcie, znajdujecie nowe bronie. Tam, tam z każdego kurwa coś wypada, tak? E, w każdym normalnym, no. w, każdym, no. w, każdym, w każdym, normalnym. Christian, Ty widziałeś u mnie na Facebooku, jak rzuciłem ten, tą muchę? Wiesz, co, co, coś wrzucałeś, ale, ale wtedy nie widziałem. Znaczy, ogólnie tak, była, była sytuacja, że ubiłem zmutowaną muchę, nie? No, no to tam zostało. No no. no no to podbiegam do niej, tam była jakaś tam mocarna, nie? No tam pół biedy. Podbiegam do niej, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć co tam, co tam, co tam wydopiła. Nie, podbiegam. Hmm, o. Bro. Alchemiczne działo obrotowe. Poczemu kurwa nie działo obrotowe większe od tej muchy, ale czemu nie? Ale to, to takie rzeczy są przegięte, moim zdaniem. Ale to by, było, to by było jeszcze w miarę spoko, gdyby nie fakt, że ty chcesz porównać te swoje mega przegięte, obrotowe działo z tym, co masz akurat w ekwipunku, czy ci się opłaca to w ogóle podnosić, czy nie. I no. najgorsza rzecz, ja nie wiem kto na to wpadł, kurde, to, to ci jest taki podgląd pod statystyki broni, która leży na Ziemi, tylko że ona pokazuje ci e, statystyki w porównaniu do broni, którą aktualnie trzymasz w ręku. Czyli jak masz sytuację, Dokładnie. masz trzy karabiny maszynowe w inwentarzu i wypadł ci czwarty karabin maszynowy, tak? Podchodzisz do, do tego karabinu, patrzysz tam no, kurwa najebane tymi plusami, że po prostu no to jest przecież e, BFG w świecie tego, w świecie, tak, tak, świecie tak, falauta. Tak, tak podnosisz to, bierzesz to kurde do, do ekwipunku, porównujesz tą broń a to jest najbardziej dziadowska broń, jaka jest fakt, w porównaniu do pistoletu który akurat w tym nie, samym momencie tak. trzymałeś, to był kozak, ale w porównaniu ze swoimi innymi pistoletami, maszynowymi czy karabinami, to jest po prostu bieda i, i Jezus, ile ja tam tych przeróżnych broni trzymam yy, bo po prostu sam nie wiem co jest kurde mocne w tej grze, co nie jest nie, mocne ja, ja, ja, ja sobie używam po jednej broni do każdego rodzaju amunicji Właśnie tak to się kończy. Pod, pod sam koniec praktycznie dochodzisz do wniosku, że nie ma sensu zbierać tej broni, tylko wybrać sobie dwie, trzy takie lepsze i po prostu je modyfikować, bo modyfikowanie broni tam tak, jest tak, tak. tam jest kozak. A druga rzecz, czas, no. która mnie po prostu też wnerwiała, to jeżeli chciałeś ubrać swoją postać, to jest po prostu masakra. Tam są dwa style. Macie cał, pełne kombinezony i pancerze. I wyobraźcie hmm. sobie, że nie możecie naraz mieć ubranego jakiegoś kombinozona, na którego na użycie pancerz. Nie, albo kombinezon, albo pancerz. Możesz, możesz, możesz. Może to jest y, albo wall no? suit, albo takie tak. zwykłe ciuszki typu skóry motocyklistów. Czy... No właśnie, ale, ale e... jakieś inne kombin nie możecie tego mieć i nie, nie, nie. budujecie nie, nie, nie. od podstaw albo swój pancerz, albo ubieracie postać i, i, i, i tyle, tak? No po prostu tam jest taki pierdolnik w tym inwentarzu, że że masakra i tu się sprawdza idealnie ta aplikacja wspomagająca na telefony, bo bawię się tym i nie dość, że o, możecie... Nie wiedziałem nawet, że jest. Jest. I działa idealnie, bo nie. Ale ja muszę... nie ma, u ciebie nie będzie działać, bo masz. Nie, nie, nie, już nie mam! One <grym> plus two one plus tu! Tak! Ja takiego wiesz make. Dokładnie tak, więc sorry, mam Androida. No, i najczęściej mi się przydawało to do tego, żeby zmieniać broń, bo wciskacie na ekran te telefonu w miejsce, raczej wybieracie, jaką broń chcecie wybrać, i w sekundę praktycznie bez opóźnienia macie na ekranie postać zmienia broń na tą, którą wybraliście. I tak samo możecie sobie uporządkować ekwipunek w czasie rzeczywistym, zażywać te Steampaki i wszystkie inne rzeczy. Tak samo mapę, macie podgląd na żywo mapy i to bardzo pomaga, bo widzicie, gdzie idziecie, gdzie jesteście, co jest z boku was i tak jak zawsze mówiłem, że te aplikacje wspomagające są beznadziejne i po prostu nikomu niepotrzebne, tak ta w, w falaucie to jest w końcu pierwsza ja dobra aplikacja. W sobie w Gałzlikonie była bardzo fajna. A to ci wie. nie powiem, bo nie grałem akurat, więc ale tak A z tych, co ja miałem okazję to korzystać. No wiesz, tam, tam, była taka, tam była opcja, że wiesz, że e, głównie do Multi wspomagała, że e, jesteś poza domem, mogłeś sobie stworzyć jakiś, jakiś układ broni danej i ją upload, up, upload, upload z telefonu na, na serwer I wracasz do chaty, odpalasz multi i od razu jest ta broń, którą sobie u, u, ułożyłeś mhm. możesz ją stestować e, dobra, e, słuchajcie e, Michale, mówiłeś o świetnych, e, świetnej inteligencji e, Tak. więc e, powiedz dokładnie, o co Ci Michale chodziło znaczy, no kurde no nie ukrywam, że no, zbyt inteligentni, to ci nasi towarzysze to oni nie są, w, no szczególności, nie są. w szczególności piesek to tak, tak miałem z innego <śmiech> chyba doświadczenia ale dzięki no. Bogu, że są nieśmiertelni, tak tak, bo gdyby nie to to już naprawdę, ja bym w ogóle chodził sam wtedy e, ale po prostu motyw jest taki, że nie raz było tak że już, z spieprzam przed szponą śmierci bo tam trafiłem do jakiegoś szpitala czy coś i na, na samym dnie, na samym, na samym dole w piwnicy, jak zeskoczyłeś, tam jest, wiesz, w ogóle, wow, schodzisz, a tam jest ten generator, w którym jest ta bateria do, do tego pancerza wspomaganego. No jest, jest, to wiesz, wiem, o co Lecisz tam na, na Hama, zabierasz ten rdzej i przez to nie może otworzyć w tym momencie drzwi. I, do I cię atakują syntetyki, tak? To jest ten sklep? Skrom... Nie, nie, nie, nie. I wtedy, i wtedy wyskakujesz pod śmierci. Mhm. I musisz, wiesz, na szybko latać dookoła, czy coś. Eee, wiesz, tam chyba jest jakoś, jakaś inna, inna opcja, żeby otworzyć te drzwi. Eee, ale no po prostu, wiesz, spieprzasz przed nim, bo ja wtedy miałem chyba, nie wiem, 20 level albo niżej. No to nie, nie miałem z nim po prostu szans. Jeszcze wtedy biegałem bez, bez pancerza wspomaganego. No w ogóle z tym pancerzem to, to, to, to, to jest, kurczę no grałem w każdego innego falauta i powiem wam, że zdobyć no, ten pancerz tam. to było coś, to było wow. To było praktycznie uwieńczenie wszystkiego co ty robisz w tej grze, tak? Dostawałeś strój Ironmana i byłeś kozakiem na, na pustkowiach, a tutaj dostajecie to praktycznie w samouczku o, jeszcze, w tutorialu, początku, tak? I no. I walczycie tak. od razu ze szponem właśnie z tym szponem śmierci, tak? Z tym, z tym, tym dziwakiem, tym przed prze, prze Dokładnie. I go zabijacie po prostu trzymając ciśnięty spust bez jakiejś tam dodatkowej kombinacji ekwipunkiem czy coś. Po prostu idziecie i walicie w niego, tak? no To, to, to się no na e pewno wielu ludziom nie spodoba. Z ewentualnie no dokładnie, dokładnie i potem, potem, znaczy ja przyznam się wam tak, ja nie chciałem sobie psuć zabawy z tej gry, dlatego ja w pierwszej możliwej loka lokalizacji, tam jest takie sanktuarium, nasze pierwsze miasteczko, które możemy rozbudowywać, bo możemy się bawić w Minecrafta w tej części, zostawiłem tam ten, ten, ten mój powersuit i po prostu nie używam go, po prostu nie chcę sobie psuć zabawy. No ja w nim sobie biegam cały czas. I jak ci się biegam? Bo tam jest z tymi bateriami podobno problem, ale coś mi się no wydaje, że problem, chyba nie, nie jest. jest problem. Jaki problem? Nie, nie, nie, no ja nie mam żadnego problemu. ja wiesz, lecę do, do ten, nie do sanktuarium, tylko do, do Diamond A, City. No? Kupuję i tyle. A jest to stosunkowo drogie? E, znośnie. Znośnie. Bo ja na razie też go olałem. Wiesz, no możesz sobie udać, nie? Aczkolwiek fajna jest opcja, jak masz ten. Mi się mega podoba to, że masz w Power może taką wykurwiście mocną latarkę, jak sobie za zamontujesz. Mhm. Bo, no nie ukrywam, czasem jak przeczesujesz te wszystkie... Jest, jest ciemno trochę, no. ...miejscówki, to jest ciemno, no. A ta latarka z P-Boya, którą masz, to jest, no, słaba. Mhm. W porównaniu do tego. Tak. E, dobra, e, słuchajcie, e, jedziemy dalej. E, Gierka jest naprawdę w porządku e, Przyjemnie się gra To jest czuć ducha tego falauta, Bardzo fajnie w ogóle robi się postać e, Kobiety albo mężczyznę Fajnie to e, rozwiązali Powiem Wam, że mamy dosyć dużo możliwości, jeśli chodzi o kreator. Bardzo dużo. E, tak. Właśnie bardzo... z, tym, z tym, z tym, kreatorem. Właśnie, niech słuchacze, którzy grają w Fallouta 4, prześlą pod odcinkiem w komentarzach swoje te, swoje, swoje postacie. Bo ja z chęcią zobaczę, jak tworzycie, czy na swoje podobieństwo tworzycie, czy jakieś, po prostu jakieś dziwne postacie. Ja na swoje podobieństwo zrobiłem. No, to, to ja, ja próbowałem. To ja, właśnie no, jako... ja też próbowałem, bo, no, bo wiadomo, mi nie wyszło. Ja jako no pierwszy wkleję tak pod, pod, pod tym odcinkiem, jak się ukaże na naszym Facebooku postać i porównacie sobie i ocenicie więc zachęcam słuchaczy, żeby też powklejali zdjęcia, bo może być kupa śmiechu ja, z tego. ja, też, w czepie. ja też może wczepię e, e, może, może też wrzucę e, tak, słuchajcie e, cała fabuła, bo, bo ten, ten cały ten wstęp moim zdaniem jest troszeczkę taki szt szt sztampowy e, chyba można to powiedzieć co tam się dzieje na początku no bo główna fabuła gry to, tak to jak było jak nawet w trailerze, fabuła. przecież w pokazach tych to e, no chyba tak, tak. Ale, no ale tam bomba bomba spada, no to wiadomo, ale tam, że w zależności od tego, bo nie wiem, jak jest kobietą. Gracie kobietami czy mężczyznami? Mężczyznami. Nie, facet. Ja tak samo. E, myślałem, tak, że zagrać ja kobietą. Film, ale... Gdzie gra się dziewuchą, a i tak e, z jakąś inną ona idzie do wyra. A... O, no, serio, serio. <śmiech> taki, a ty na, na pewno na YouTube oglądałeś? Na pewno na YouTube. Czy na, na pewno na YouTube. <śmiech> Dobra, tak czy siak na początku gry, wiadomo, atomówka, ciach, bierze, idziecie do schronu, w pewnym momencie przychodzi koleżka, zabija waszą żonę i zabiera wam dziecko i cel waszej misji odnalezienie swojego dziecka. I to jest cała główna no. Ca, ca, cała główna misja, i w ogóle. Kampania A w trzecim falaucie mieliście opcję, że musicie, musicie je znaleźć swojego ojca, więc podobnie. Tylko ogólnie, tak. jeżeli mówisz o tym początku gry, to ja, mam, ja jestem strasznie zły, że, te, Ej, że to było takie krótkie. Jaki, jaki jest. Poczekaj, twist, poczekaj, um... poczekaj, poczekaj, nie, niech to moje dokończy. Ja mówię, że mam straszny problem z tym i smutno, że ten właśnie wstęp do, do falauta jest taki krótki, bo kucze. W czy trzecim, tam w tym schronie jednak troszeczkę żyłeś, tak, dorastałeś tak, tam, i dobrze. mogli troszeczkę jak już jesteśmy w tych w, w przeszłości jeszcze przed, przed wybuchem bomby no to kurczę, mogli troszeczkę to głębi pociągnąć bo naprawdę miło się tam grało ja się dziwię, że tak szybko to ukrycili nie? no miło się grało, tak Michale? Twist jest e, jakiś. Znaczy, nie, jest, jest twist ogólnie z tym dzieciakiem, ale to wam nie będę tego zdradzać, bo Nie, jest... no nie, no to. Wow. Nie, co ty powiedz i wiesz, od razu słuchalność podskoczę, ale też wiesz, ten <grym> A, a, a ja od tak. razu ten, ten spoiler wytnę i, i wkleję na sam na samo początek odcinka. Jeszcze tak. przed, przed muzyką. Zdjęcie okay. okładkę okay, odcinka. No. ale to by było dobra, początek tylko ciekawie, taki spoiler, spoiler do Fallout 4 ale, ale uch byłaby sieka e, tak, więc e, to jest e, e, znaczy nie podoba mi się takie o, tutaj poszukiwanie dziecka, Fak faktycznie jeśli, jeśli tam jest jakiś fajny twist faktycznie, no to może wybaczę ale taki początek yes. e, jakby mi ktoś powiedział e, zaraz... czy po, wy, się, wy się spotkaliście już z instytutem? Ja jestem w drodze do tego instytutu, ale ja fakt, faktem fakt, to początek to jest idź, zabij, przybiegnij, wróć, a potem się zaczyna tak. już troszeczkę rozkręcać fabuła z tego w miejscu, gdzie ja jestem po prostu, to już, już zaczyna się tak. robić ciekawie. A czy a zabiłeś już Keloga? chodzi ci o tego gangstera? Nie, chodzi ci o tego, co tam miał... Tak, tak, tak, tak, zabiłem go. Coś ci syna podawało? Dokładnie. I on mi zdradził, gdzie, gdzie on jest właśnie, tak. No to no. w tym momencie Ale jestem. Ale wyszedłeś z tego, z budynku, a widziałeś ten, jak lecia, leciało Bractwo Stali? Widziałem, no, bo widziałem, to? widziałem. Bo fach, fach, takie piękne. Ładnie bo takie to wyglądało. Piękne. Chodzi o to, że w pewnym momencie się pojawia taki bardzo malutki sterowiec na niebie, on ledwo leci i patrzycie na niego przez jakieś 3 sekundy i tyle, więc, więc no, jeden z fajniejszych momentów. Okej, to ile patrzył, ten tyle patrzył. E, teraz... No przecież już wychodzisz, jest noc, przynajmniej u mnie była noc, tak? Reflektory na, na ziemi, patrzysz do góry i wiesz, słyszysz z megafonu A widzisz, a ja, a ja w właśnie że... Że nie lękajcie się, przybywamy w pokoju, jesteśmy bractwem stali. I tam wiesz, 50 lataczy, no może przesadziłem 50, nie, ale latacze, nie, Te, te ich śmigłowce, ten wielki sterowiec, cały kurwa, z metalu swoją drogą. E... I leci to wszystko, i no, po prostu to było piękne. E... Michalem marzy gry po polsku, ty Tomku tak samo? Tak, tak samo. O może, dobra, słuchajcie, dobra, więc wiemy jak jest Falloutem, praktycznie można powiedzieć, że to jest bardzo dobra kontynuacja i teraz porozmawiamy o największym minusie tej gry. Jaki jest największy minus tej gry, chłopaki? Dialogi. Nie, dialogi jeszcze przejdą. Moim zdaniem największym minusem na tej gry jest grafika. Grafika. Co? Oczywiście, że tak, nie, no. Nie, nie, to ja, ja się tutaj nie będę wypowiadać. Mi się, mi się podoba mimo tego, że. Mimo powala, tego, że, że, powala, że, że grasz to samo. No słuchaj, to, ale to mało powiedziane, że, że to nie. Powala. Ja jeżeli, mam, jeżeli mówię o grafice, to ja nie mam na myśli, jak to wygląda. Tylko też jak to działa. I nie wiem, czy zauważyliście, ale tam są, ale tam są. No, o Jezu, Michał, ja wiem, że to jest twoje goty, będziesz to bronił rękami, nogami, ale no, nie oszukujmy się, tam są spore spadki animacji, to takie spore, spore. No ja, dobra, się, ja, się, ja się dziwię, że, że no, słuchaj, no, ta grafika nie powala, w żaden sposób nie powala. I jeżeli ja wchodzę do jakiegoś budynku, wchodzę do budynku, do środka tego budynku i gdzieś się tam sp sp zobaczę, w spojrzę w lodówkę i mam takie dropy do 20, no to coś jest nie tak chyba z tą grą. Wie, a, a takie rzeczy się zdarzają i dropy są, są spore. Już nie mówię o gliczach, gdzie pies pies to mi wszedł już wszędzie. Ten pies to... to no, pies, jest, pies jest Pierwsza niezwykle. powa tego psa jest w budynku, a druga połowa tego psa jest ja poza budynkiem. Jakbyś, jakbyś zaglądał, zaglądał do mojej recenzji, no, to znaczy, byś nie, zobaczył... Nie. Bo jeśli dobrze pamiętam, to wrzuciłem tam zdjęcie właśnie z psa. No, ale... No to tak, tak. Ale wiesz, chodzi o sam fakt, że ja po prostu w pewnym momencie tak zauważyłem, że ten pies to chyba dopiero później przyszedł jako pomysł. No bo, no słuchaj, no żeby... żeby Ale zaczęliście taki gadać... Takie z nimi były, no. Zacząłeś gadać o grafice, a schodzisz na glicze i na psa. No, no bo słuchaj, jeżeli bo gra, ale... grafika to nie tylko grafika jak to wygląda, tylko też jak to działa no, i wszystko to jest związane z grafiką. No przecież ten pies to jest jednak e, jakaś tekstura, która wchodzi mi w budynek, więc id idzie to pod grafikę, no sorry. No ale słuchaj, wiesz, wiesz, wiesz jak no. ja jestem uczulony na te wszystkie spadki, niedoróbki, grafikę i w ogóle. No ja jestem uczulony, ja lubię ładne gry po prostu. Fallout, no okay, no. Fallout 4 jest brzydką grą, jest... jest... jest starą grą, która po, praktycznie powinna wyjść na, na zeszłą generację konsol i by tam działała, ale wydali ją na czwartą, upiększyli. Ale ta gra ma coś takiego... Co ma tak samo wiedźmi, to są momenty, to, to są takie momenty. Nie, że ty... Ja nie mówię, że nie. Tomku, na, ty... Przykład, ty... Na, na przykład jak chodzi to mowa, mi... Chciałem mi, się skupić ci, ci na grafice. Na znaczy ja ci powiem o, w momencie, znaczy ja ci powiem odnośnie grafiki o co mi chodzi. Zaczynasz, Aha. idziesz sobie pustkowiem w pociemku, widzisz na niebie gwiazdy, zaczyna się robić poranek, wszystkie e, światło ci po prostu promienie słońca przez drzewa prześwitują, każdy promień ty widzisz dokładnie, jak to wszystko fajnie ci razi w oczy, idziesz dalej, zaczyna. Się, e, zaczyna się burza, akurat, tak? Całe niebo robi się żółte, no bo ta burza jest radioaktywna, tak? Podczas kiedy e, błyska, błyska grom, e, ty dostajesz e, malutką dawkę promieniowania, tak? Musisz się gdzieś schować, e, deszcz e, tworzy kałuże. Fakt faktem, tak jak mówicie, gra jest, jest brzydka, e, no ale całokształt tego wykreowanego świata, miejscówki, oświetlenie, e, dźwięk, muzyka, jak, jak w niektórych momentach się w, w, włącza, jak dla mnie to jest... E, no. Jedna z lepszych klimatycznych gier, tak? No, pierwsze miejsca ma Wiedźmin, bo to, co oni tam od, odwalili, to jest Mistrzostwo Świata, ale dlatego nie mówię nic o, o grafice w czwartym, czwartym, że jest brzydka czeka, nie niedorobiona, bo po prostu kształt, cała gra w sobie, bez rozbierania na poszczególne elementy, robi, robi, robi wrażenie, tak? E, tak, tylko cały czas e, tą ci mówię, e, oczywiście, Fallout ma klimat i czuć ten klimat, i ten klimat jest rewelacyjny i powiem wam, że nie do podrobienia, ewentualnie podobny klimat dla mnie zawsze miał Bioshock. Bioshock i, F i Fallout, i to zawsze stało dla mnie klimatem ee, obok siebie. Z tym, że no, ja mam problem z tą grafiką, no mimo wszystko sam powiedziałeś, że, że jest brzydkie i jest brzydkie, może ma momenty, bo nie mówię, że nie ma, ale... To, że ma spadki do... Na, naprawdę to jest odczuwalne jak z 30 klatek, bo ta gra ma 30 klatek. Jak 30 spada się do 20 przy dosyć słabej grafice, no to, no to, to, to jest słabe. I ten pies... No, te, tego psa jeszcze mogę wybaczyć, bo mimo wszystko, że on gdzieś tam w połowie jest ucięty, bo jest, stoi na czymś dzi, dzi, dziwnym kamieniu, gdzie połowa jest w planszy, to jeszcze mogę to zrozumieć. Ale no, tych spadków to tak dosyć średnio i, i zawalili sprawie z technikalniami. Na 100% będą patrzeć, bo będą patrzę, bo to jest stosunkowo świeża gra, więc je, jeszcze to poprawią. E, no, ale, ale, ale to jest taka, wydaje mi się, pięta Hillesowa tej gry. Oczywiście, e, dalej twierdzę, że jest zajebista, bo jest zajebista, bo to jest bo, bo falat jest zajebisty i naprawdę można się w to wkręcić, aczkolwiek brzydka. Tak? Zobaczysz, że z czasem. Brzydkie kaczątko. Zobaczysz z czasem, jak będziesz zabijał kolejnych tam ludzi i inne rzeczy, bo wszyscy, których zabijesz, to zostają. W samym... dropy. O Boże, już się boja, nie, no. zostają w tym samym miejscu, tak? Tam praktycznie jak kogoś zabijesz i go przeniesiesz w dane miejsce, to on tam zostaje na... przez całą grę i w tym momencie się ci twój zapis. Bo no większe nie wiem, jak ich można przenosić przytrzymujesz, jeżeli grasz na PlayStation 4, jedynej prawidłowej i prawnej konsoli, to wciskasz no krzyżaka ja. i go dłużej przytrzymujesz. I w tym momencie... Krzyżaka? Tak. X-a. I zobaczysz, jak zobaczysz, jak ci będzie się zapis powiększać i jak ta gra będzie się wgrywać i jak ona będzie wchrupać, bo w każdym Falloutie i Oblivionie to było i myślę, że tutaj też to jest, bo już powolutku zaczyna mi yy, w niektórych lokacjach chrupać bardziej niż, niż chrupało na początku, tak? Mhm. więc, więc tak. się przygotuj na to yy, myślę, że spokojnie możemy czekać na nowego patcha, słuchajcie chłopaki yy, pomału możemy kończyć falloutem powiedzcie mi, czy jest, będziecie zainteresowani season pasem na tę gry. To zależy od tego, co oni dadzą w sezon pasie, bo, bo najpierw ja muszę skończyć główny wątek, a skończyłem dwie misje, więc ja się wstrzymam z sezon pasem, zobaczymy jak to będzie, bo nie, no, ja też mam te, dodatki, przed sobą, no. te dodatki nigdy jakoś takie zachęcające nie były w poprzednich falatach tak samo, niektóre to bieda były po prostu, że aż szkoda gadać, ale to nie jest, powiedzieliśmy fakt, jeszcze jednej... Ja byś zabawę z tym tytułem. No, no Ty to Michale, to, to ja, ja, dlatego ci, Ciebie się nie pytam. Jedna rzecz, główny, jeszcze kolekcjonerkę masz no. główny bohater, czyli my ma głos i to jest nowość jeżeli chodzi o serię, bo, bo zaczęliśmy się odzywać i czy to fajnie się sprawiło? sprawdziło, mi się wydaje, że tak no, troszeczkę średnio przez to, że właśnie nic nie powiedzieliśmy o dialogach ale już nam się czas kończy, więc pewnie nie powiemy dialogi są strasznie zjebane w tym stylu, że są nielogiczne, często macie wrażenie wybierając daną eee. odpowiedź, że, że chcecie powiedzieć coś pozytywnego a się okazuje, że gościu pokazuje fuck you i wychodzi. Chodzi, tak? Są hmm. troszeczkę mylące te opisy i, i nad tym powinni popracować w kolejnych patchach, tak mi się wydaje, żeby to jakoś pozmieniali, uprościli. Nie wiem, no po prostu dialogi są straszne w tej grze. Oddaję będą... tobie głos, Krystianie. No, no. E, Ktoś, chciałem powiedzieć że jakie będą mody, bo wiesz na PC to już mody wyszły związane też z tymi choćby właśnie kwestiami dialogowymi. I ciekawy jestem, no bo zapowiadali, że mody będą też na konsole, nie? Kiedy to się pojawi. Jak? W jaki sposób? Podobno od stycznia mają już być pierwsze mody na konsolach tak. dostępne. A ja coś ostatnio czytałem, żeby nie używać na razie modów na Fallouta 4, bo wysypuje się gra. Na PC-tach, oczywiście. Więc po prostu twórca mówi, żeby na razie się z tym wstrzymać do jakichś tam patczy, ale, ale mody już na 100% latają w necie. Słuchajcie, chyba możemy z całym... Z całym z całym wszystkim, z całym, dobra, możemy po prostu stwierdzić, że Fallout 4 jest grą dobrą jest grą bardzo dobrą, czy to jest rewolucja, chyba raczej nie, czy to jest ewolucja chyba ewolucja jak najbardziej, e jest, jest świetny A jak słyszeliście dla Michała jest to Goty, e dla Tomka też jest chyba dobrym tytułem nie lepszym niż Wiedźmin, ale chyba nic nie jest lepszy niż Wiedźmin, też mi się tak wydaje ale, ale też jest naprawdę świetne. Więc słuchajcie, no, Fallout 4 możemy Wam e, polecić jak najbardziej. Wydaje mi się, że to była dzisiejsza, dzisiaj najlepsza gra, o której mówiliśmy. I ja się pod tym podpisuję też. E, słuchajcie, jeszcze na zakończenie, bo zostało nam dosłownie parę minut. Po, szybko schrajtuję, szybko schrajtuję Rainbow Sixa. Słuchajcie, ostatnio wyszła beta Rainbow Sixa otwarta dla wszystkich. No. Yy... Nie, nie, no, be, be, be, Bezy, bezy. Yy... E, Czy gra, grałeś Michale w, w Better Rainbow Sixa? Próbowałem. No właśnie, i ja o tym chciałem powiedzieć. I chciałem właśnie zhejtować z, z e, no, najnowszą e, Better Rainbow Sixa. A co, co się takie stało, że próbowałeś i nie zagrałeś? E, nie chciałem je połączyć z serwerami Dokładnie tak. E, słuchajcie, e, hejtujemy Ubisoft e, za to, że A grałeś w poprzednią metę? to chyba była y 2. Udało mi się. Udało ci się. Mi się tak samo udało i też w to pograłem. I w sumie był problem z, z, z matchmakingiem, ale, ale było to w miarę rozsądne. Teraz, słuchajcie, meta no, była otwarta dla wszystkich. By, było było I, w stanie do, do, do przeżycia. Tak. I powiem wam, że tym razem się nie dało. I słuchajcie, no gra wychodzi, gra wychodzi, ludzie się na nią rzucają i normalnie nie można w nią pograć, bo... No bo serwery, wydaje mi się, że po prostu serwery nie, nie, nie wyrobili zbyt, duża, du, zbyt duże zainteresowanie, a Ubisoft spieprzył sprawę i nie przygotował się na to i dlatego przełożył premierę Bety, premiera Bety Boże, do czego to dochodzi na kolejny dzień, więc dopiero kolejnego dnia. Pograłeś kolejnego dnia, Michale? Nie, nie odpadałem, już później uznałem, że Mam to gdzieś. No to chyba już będziesz miał to gdzieś, bo beta się już skończyła. E, no, tak no, bywa. Ta... to muszę wyinstalować. Znaczy, widziałem, że, że jeszcze dzisiaj ktoś grał, ale nie wiem, czy to do, czy to do dzisiaj, czy, czy jeszcze możesz jutro pograć. E, Myślę, pre... że to do, do wczoraj już, na chwilę obecną. Znaczy, chyba, chyba ktoś dzisiaj grał, wiesz co, chodzi o to, że... A, no tak. E, tak, e, <laughs> masz rację. E, bo nagrywamy 29 listopada. E, już jest. Pod... Już 30. Już 30, już jest e, po 12. E, z niedzieli na poniedziałek. E, dobra, więc... Ubisoft zrobiłeś to źle, spieprzyłeś sprawę e, straciłeś na przykład jednego klienta, bo Michał już tego nie przetestuje no ale jeżeli jest, a, możesz... wiesz, wiesz, że nawet się zastanawiałem nad tym tytułem przez no cel. widzisz, a Ubisoft spierdolił sprawę i nawet no tak. nie, nie przetestujesz tego, więc być może nawet nie kupisz, stracili jednego potencjalnego klienta, ale chyba mogą sobie na to pozwolić e... myślę, że jeszcze trochę więcej tych potencjalnych klientów E, tak. E, słuchajcie, czas nam się kończy. Musimy kończyć odcinek. E, jeszcze Ej, bym Christian, powiedział, poczekaj. że... No. Ja powiem tylko minutkę zajmę na temat... To masz minutkę, bo ja będę się z tym męczył. Później. Dobra, no. słuchajcie, dwa nowe seriale wyszły w klimatach, które lubimy, czyli, czyli tam klimaty DC i Marvela. Jeden to jest kurwa, nie pamiętam dokładnie tytułu, bo to jest... Yy... No, to, <głos> to musi być dobry. Musi być dobra, dobra, dobra. Nie, bo wpisałem. Dobry wpisałem w brudno. I can't remember... JJ. Nie, słuchajcie, jest yy... Jessica... Kurwa, Jessica... Si, wiem o którą ci chodzi. No, ja e, chodzi... Z Netflixa. Tak, z Netflixa pięknie wyszło 13 odcinków. Jest bardzo fajny serial, słuchajcie, bardzo, bardzo dobry, no. fajny klimat. Jeszcze powiem szczerze, że chyba lepszy od Daredevila. Ogóle... No, nie, nie, to akurat He herezji odprawiasz nie, i ja nie, nie, będę nie, nie. musiał to wyczytać. Mi, mi się podoba, bo. Je Jessica Jones. Jessica Jones, Jones. No? Uważajcie na ten tytuł, bo ja, kiedy, kiedy tego tam szukałem, to mi wyf wyfrunęły jakieś pornole, nie? Bo zmieniłem nazwisko na jakąś inną Jessica. <laughs> Nieważne, w każdym razie. Yy, dobra, może, no, może, może nie powiem, że jest Daredevil gorszy, ale na pewno jest klimat zachowany, tak? Jest yy, okay. zupełnie inaczej historia opowiedziana, w, w ogóle bez porównania z jakimiś tymi wiecie, serialami pła płaskimi bardziej, jak F jakiś Arrow czy, czy coś F w tym stylu. Dużo się dzieje. Ja myślę, muszę, muszę Ci Rafale przeprosić przerwać, bo chciałbym, żebyś opowiedział więcej na ten temat w kolejnym odcinku, bo sam jestem tym Dobrze, zainteresowany. opowiem więcej, e... a, a, drugi, a, a drugi? drugi serial to jest Supergirl i to jest kompletne przeciwieństwo no. i to jest e, faktycznie e, no. taka wiesz, uboga, pochodna Supermana wiem, wiem. i kurwa, naprawdę tylko ta taka cz cz cz czternastolatka wymalowana na imprezy. Tak, wiesz, ta dziewczyna, która, no, wybory, które ona tam robi, decyzje podejmuje, wiesz, ja chcę bronić świat, bo kurwa, no, no ja muszę, nie, wiesz, bo on robi to a ja też muszę wiesz i takie głupie decyzje o kurwa po prostu nie to tego nie oglądajcie jeżeli macie do wyboru, okay. to, to bierzcie tą Jessica. Supergirl jest słabe, przynajmniej na razie bardzo. I... Ja tak, słyszałem jeszcze o ewentualnym jakimś crossoverze z Flashem i z Arolem ten Supergirl, ale jeszcze słyszałem też, że bardzo słabo im idzie oglądalność tego i po pierwszym sezonie chyba... To wysokoła. jeszcze ci powiem coś. Pojawił się w jednym z odcinków Aroła ostatnich, Dobra, tak. nasz ulubiony Konstantin pojawił się, zrobił tam gościnną scenę i No tak, to, to czytałem, podobno, podobno, ma się podobno pojawić będzie w tym w jakichś tam serialach jeszcze mieć tam swoją. Tak, w tym będzie taki serial z różnymi postaciami, on będzie też jedną z tych głównych postaci. Coś z Berdem w tytule, ale, ale nie, nie pamiętam. Tomorrow of coś tam. Kumasz e... Michał, i oni tak co odcinek o tych serialach. <laughs> <laughs> e, e, dobra, ej, dobra, okej. Okay. Musimy zakończyć. E, słuchajcie, schejtowałbym jeszcze plusa w tym w grudniu, bo wyszło gówno, ale niestety nie mam na to czasu. Czasu, e, i w ogóle plus to gówno, więc jeżeli nie gracie multi, to nie kupujcie tego, bo to po prostu jest nieporozumienie i tyle i koniec i koniec odcinka. Michale, bardzo ci dziękujemy, tak. że do nas wpadłeś. Nie ma sprawy. E, mam nadzieję, że ci się podobało. Fakt, że jest dobry, ja o tym wiem. Pamiętaj, żeby więcej w podcaście nie mówić, że grasz w Destiny, nie? Bo <laughs> będę musiał to wycinać. no e, dobra, Ale więc, wiecie, jakbyście no. chcieli zagrać, to w Destiny to spoko, bo jest tak, jak Krystian tak jak powiedział o Battlefroncie, jest też powtarzalne, ale jest więcej, więcej broni i w ogóle jest fajniejsze. Tak, więc dziękuję Ci, Michale, że do nas padłeś, więc dziękujemy. Wpadajcie oczywiście do, na padportal.pl, tam rzucamy odcinki i tam możecie poczytać, co Michał Ciekawego napisał. Oczywiście bezimienny.pl, nasz e, Facebook. E, w się ostatnio nawet mieliśmy podium. No, kurwa więc... odebraliście tyle o co, że wjechaliśmy na pierwsze miejsce. W ogóle tutaj wiecie: dolary, do, no. dolary dolane i w ogóle każda waluta się posypała. Tak. Y, Make it rain. Masakra, nie, nie róbcie tak więcej, bo super. W ogóle super. Za dużo zamieszania się robi przez to. Tak, ja już w ogóle mam skrzynkę wypełnioną mailami, już nie. Nie wiem na co odpisywać Więc bardzo wam dziękujemy drodzy słuchacze I my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie teraz mówię, że to będzie dwa tygodnie Bo wcześniej tego nie będzie Tym bardziej, że słuchajcie, chyba jesteśmy jedynym podcastem w Polsce Który ogarnął wszystkie gry, które wyszły Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek podcast Ogarnął wszystko to, co my ogarnęliśmy Ogarnęliśmy oga wszystko Ogarnęliście Syndicata? Tak, oczywiście Uuu. I to jeszcze z Piotrem. Piotrek przyszedł do nas do, do studia i tak. rozmawiałem z Tomkiem. Wszystko ogarnęliśmy. Więc nie ogarnęliśmy tylko jeszcze Rainbow Six, ale on jeszcze nie wyszedł. Więc... A no? uh, half Duest? To jest PCT-owe, to D proszę dobra, ale no, Słuchaj, no Michał, no ja my mówimy my o grach. Się, tak? My się w mówimy o grach. nie bawimy. Ej, no tak? słuchaj, Hadwest jest bardzo fajny. Dobra, my mówimy o grach, sorry. E, więc ogarnęliśmy wszystkie aaa jakie wyszły przez ostatnie dwa miesiące na PS4 i Xboxa 300, i Xboxa 1. E, dobra, e, dziękujemy Wam, e, że nagrywaliście ze mną i nas słuchaliście. Ze mną był dzisiaj Michał Wiśniewski. Dzięki wszystkim, na razie. Okej. Okay. Tak, Michał dziękujemy. Był z nami Tomasz Zawacki. Dzięki bardzo i dobranoc. Był Rafał Radomyski. Cześć, dziękuję wszystkim. I nagrywał to, mam nadzieję, że nie było zbyt dużo E, y A, E. Krystian Kender. E, słyszymy się już za dwa tygodnie w 49 odcinku. Do usłyszenia. Cześć.